Witam, Fantasmagiria, podkaz grach komputerowych i konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 338, ja nazywam się Damian Pawłaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczarski. Tak, Juliusz Konczarski, Witam cię, Juliuszu. O takiej e, niespotykanej porze, prawda, dla podcasterów. Podcasterzy lubią nagrywać nocą, najlepiej tak koło północy, a my tu w dzień, rano. A którzy tak nagrywają o północy? Wszyscy, bo ja generalizuję, oczywiście. Ale my nie o tym, prawda, Juliuszu? No. O tym nagrywanie nocą e, oczywiście służy, bo w, każdy, kto nagrywa nocą, jest piękny i młody. E, my nagrywamy w dzień, e, w niemar jakby e, taka poranna audycja samochodowa. Słuchaj, że samochodem? Zdarza mi się. I tylko polskiego, prawda? No. Boże, zbierasz coś Za Uralu. Wiesz, no... Tak, no. Mhm. E, drogi Iliuszu, czy, na podłocie, czy czy ta moda na retro do ciebie dociera? Czy na przykład grasz w stare gry komputerowe? Yy, to zależy jak stare. Bo jeś... no, tak jest sprzed 20 lat, powiedzmy. Ostatnio odpaliłem rzeczywiście, yy, ale to chyba nie wiem, czy to, to nie sprzed 20, to nie, to się nie liczy, bo to, było sprze to jest sprzed powiedzmy 17. Aha. Znaczy to możemy tak, wiesz, się Nie wiem, czy to się, nie tak. nie, nie, nie, czy to się mieści w yy, jakże pojemnych ramach terminu retro. Jeśli wyciągnąłeś z szafy jakiś stary komputer 486, tak najbardziej, ale jeśli to poszło na twoim nowoczesnym superkomputerze, to je jakby balansujesz na granicy. No więc poszło na moim nowoczesnym komputerze w takim razie. Czyli to nie jest retro. Mhm. A, bo ty jest. chcesz tutaj się jak zwykle teraz pochwalić, nie, nie, że tą nie, Amigę idę... kupiłeś sobie za grube nie, nie, ostatnio chciałem się podzielić moją frustracją, mhm. bo doszedłem do wniosku, że jednak o ile piękne jest kolekcjonowanie retrosprzętu i to ci daje niesamowitą frajdę trzymanie tego sprzętu w ręce, kołysanie go jak małego dziecka na ramionach, dotykanie tych jakże innych niż teraz klawiszy, na klawiaturach, prawda, takiej Amigi, takiego Atari. No wiesz, azbest to jednak, to jednak azbest, no. To właśnie, ale to jednak cała ta frustracja z tym, żeby, żeby ten sprzęt po prostu trzymać e, cały czas w dobrej kondycji. I w większości przypadków, akurat te stare sprzęty, one są, były tworzone za, za czasów, kiedy jakby nie było tak zwanego e, planowanego zużycia. Sprzętu. Czyli wiesz, tak jak teraz komórki w sobie na przykład zużywają się co 3 lata, co 2 lata, i musisz kupować nową, albo nawet częściej. Tak można było powiedzieć, że taki komputer sprzed 30, 20 lat, no, był na lata. Taką matarynkę do tej pory możesz odpalić i ona, ona działa. Niemniej, wszystkie takie dodatkowe rzeczy, nie? jak na przykład w amidze, dysk twardy na karcie, kompakt Flash i tak dalej, cudowne rozwiązanie no jednak no, przysparza tyle problemów, kiedy coś ci się tam popsuje, jakieś jakieś błędy, pamięci i tak dalej, żeby to wszystko w ogóle naprawić. I spędziłem chyba y, z, z kilka wieczorów na tym, żeby, żeby to wszystko ustawić, żeby znowu to działało i tak dalej. I doszedłem do wniosku, że chyba już jestem za stary. Że jednak na przykład, nie wiem, retro tak, jak najbardziej, ale y, ta emulacja, którą masz właśnie na no, no, no, nowoczesnych procesach, możesz właściwie emulować y, każdy stary sprzęt, nie? Od automatów, prawda, po wszystkie komputery osobiste, nie? Konsole i tak dalej chyba ta emulacja to jest to, to jest to rozwiązanie. Jeśli chcesz się pobawić trochę w retro, jeśli chcesz zobaczyć jakąś grę, ok, wchodzisz na YouTube, widzisz ją i jesteś zadowolony, ale jeśli chcesz sobie pograć, mi się wydaje, że emulacja jakby jest mniej frustrująca i cały ten, ten retro klimat ostatnio, które, te, te, te retro przeżywanie, które ostatnio miałem, no nie, spłynęło trochę po mnie. Jakby to tak oczyściłem się, doszedłem do wniosku, że chyba e, czas hmm. czas sobie odpuścić, czasy czas nieco. się zmieniają i... Tak. A w jaką tu gra, grałeś, która miała 17 lat? Co to, co to za... E, Omicron, The Nomad Soul. A, no tak, tak, tak, tak. Też odpaliłem. Dokąd doszedłeś? E, nikąd, bo w zasadzie przeszedłem początek i obejrzałem napisy początkowe, zacząłem chodzić mm. po tym świecie, stwierdziłem, że to jest po prostu tak tragicznie rozwiązany ten cały interfejs, tak mylący i tak nieintuicyjny, że niestety jeszcze nie wiem z jakiegoś powodu myszka mi nie działała w tej grze, jakby częściowo działała, częściowo mhm. nie działała i w końcu nie wiem czy ona powinna normalnie działać czy nie powinna normalnie działać. Wiesz co, bo to jest gra która ma się. David Cage stworzył, no jeszcze nie znając tych standardów, które są teraz, jeśli chodzi o na przykład sterowanie padem i tak dalej. No tak, to, ale ta, nie, ta no, no nie, nie traktuj mnie jak kompletnego idioty. ja się nie urodziłem wczoraj, ja nie gram na, na, na konsolach czy na komputerach od dwóch lat czy od roku i wiesz, no tylko bez przesady, tak? No, Natomiast. Wiesz, ja, ja nie pamiętam po prostu o co chodzi z, tą, z tym sterowaniem myszką. Wiem, że jak ja odpaliłem teraz właśnie też niedawno właśnie ze względu na, na to, że ta gra pojawiła się w, w promocji na Square Enix, że można było ją za, za darmo pościągnąć, też sobie pograłem chwilę i, i mnie uderzyło to, jak, jak to sterowanie na klawiaturze, które jest domyślny, nie? Jest, jest mało intuicyjne. Tam myszką może że... zdaje się przytrzymać, nie pamiętam, już w tej chwili nie pamiętam, bo przytrzymać mhm. któryś z klawiszy i kręcić ją tak, w dowolny mhm. sposób. Natomiast tak. nie wiem czy można normalnie sterować. Znaczy chodzi mi bardziej o te, chodzi mi też później... chodzi mi też bardziej o nawigację w menu, w mm -hmm. którym jak naciśniesz no tak. ten tab, zdaje się tak, to wchodzisz do takiego yy, powiedzmy systemu a, Fallout yy, tak, Fallout no, 3. -boya. Tak, do takiego Pip-Boya i, i sobie tam możesz różne rzeczy modyfikować. Natomiast yy, na ile, wiesz, na ile, na ile tam można po prostu normalnie tą myszką sterować, tego nie wiem, ale w menu jest właśnie takie ustawienie, tak? Klawiatura, myszka i tak dalej, także coś tam... Tak, tak, tak, nie, dlatego, że gra yy, oprócz tego, że ona łączy elementy gry z trzeciej osoby, to ona jeszcze miała tak mordobicie 3D, a la Tekken, oczywiście Tekken dla ubogich, i miała e, całą masę poziomów z, z, z perspektywy pierwszej osoby, które po prostu jak w jakiegoś takiego, nie wiem, Quake'a. Mhm. I to też rzeczywiście pozostawiało wiele do życzenia. Ja, ja nie pamiętam dokładnie, jak, jak pewne rzeczy były rozwiązane, ale pamiętam te, te, te poziomy i one jakoś nie, nie porywały. Kiedy miałeś, wiesz, na jednej szali miałeś Quake'a, który pokazywał ci, jak gry 3D powinny wyglądać, a z drugiej strony miałeś taki taki miks różnych e, e, typów rozgrywki, który tworzy jakąś taką dużą grę, bardzo interesującą, jednak wiesz jak to jest. Kiedy, kiedy e, rozbijasz grę na, na, te, na poszczególne elementy, no to te poszczególne elementy się same nie bronią. Możesz tłumaczyć, że gra jako całość jest, wiesz, bardzo interesująca, no ale jednak, kiedy zaczynasz właśnie w tym szczegółom się przyglądać, jest, jest, jest różnie. Niemniej, e, wiesz, to jest, to jest ciekawy eksperyment, e, takie powracanie do takiej starej gry, jak no Manso, taki jest interesujące, jak na przykład obserwujesz pewne rzeczy, które wtedy były nowością, dzisiaj nie tylko już nie są nowością, ty, ale też dopracowano je i, i ty, na przykład wiesz, samo, samo to, jak masz grę przez właśnie, tej, to, to otwarte miasto, ten, ten świat, no niektóre żyje, który, który funkcjonuje e, i on nie jest tak bogaty, jak, jak to, co mamy Grand w auto, ale, ale zauważyłeś, że, że była ta wizja, prawda, że, że, że niesamowicie e, do przodu The, uh, so, wiesz, ja nie, ja akurat dla mnie najciekawsze była w, niekoniecznie może sama ta wizja i tak dalej, bo to są no jednak rzeczy jakieś tam poporne, natomiast najciekawsze dla mnie w gruncie rzeczy był, był początek, to znaczy sytuacja, w której y, bohater tej, tej gry, w zasadzie y, jeszcze nie utożsamiany z graczem na samym początku, zwraca się do gracza praktycznie bezpośrednio i hmm. mówi, że już za chwilę przejmiesz nade mną kontrolę, ten laptop czy ten komputer na którym jakby grasz w tym momencie staje się twoim portalem, wehikułem czy narzędziem dzięki któremu będziesz, to jest twoje device się, on tak, takie słowa używa mhm. dzięki któremu wejdziesz w tą, w tą przestrzeń i później oczywiście ten gracz czuje się w jakimś sensie zagubiony i, no ale to też jest jakoś tam umotywowane, natomiast to mi się oczywiście od razu skojarzyło z serią Assassin's Creed o której tak. wiele razy na podcaście mówiłem, może przez przypadek wychodzi na to, że jestem wielkim fanem Assassin's Creed, gdzie główny bohater za pośrednictwem animusa wchodzi do jakiegoś wirtualnego tak. świata i to jest jakaś, wydaje mi się, metafora grania, natomiast w przypadku The Nomad Souls to jest to jest już dosłownie pokazane, że w zasadzie tym animusem staje się twój komputer, czy twoja konsola i to, co w Assassin's Creed jest pokazane jako, powiedzmy, jakaś tam mniej lub bardziej odległa przyszłość związana z właśnie podróżami do jakichś tam wspomnień, no, w przypadku, w przypadku tej gry, w przypadku Omikrona, no to jest właśnie dosłownie, tak? Dosłownie wchodzę, yy, znaczy to jest w ogóle taka metafora grania, tak? Tak bym powiedział. Mm -hmm. I to jest to, to wejście do tego, yy, do tego, świata. No bo ja nie muszę być, yy, znaczy bo oczywiście w przypadku Assassina to jest jakoś tam motywowane fabularnie, ale jak odpalasz jakąkolwiek inną grę, to w zasadzie robisz dokładnie to samo, co robi bohater tak. Assassin's Creed. Czyli i jak się dokładnie. okazuje, i jak się okazuje, yy, bohater bohater Omikrona, to znaczy bierzesz pada do ręki, wkładasz płytkę do odtwarzacza albo, nie wiem, uruchamiasz plik na dysku, czy, czy na, na dysku konsoli, czy na dysku komputera, wszystko jedno, przez jakiegoś Steama yy, i wchodzisz do jakiegoś yy, dziwnego świata, w którym, znaczy fizycznie jesteś cały czas w swoim pokoju, fizycznie cały czas jesteś, yy, jesteś jakby tutaj na miejscu, natomiast yy, tak naprawdę twoja cała uwaga jest skupiona na na jakichś takich aktywnościach powiedzmy wirtualnych, więc zupełnie jakby nierealistycznych. I też myślę, że to jest ciekawe dlatego, że w Assassin's Creed. To jest właśnie ciekawe. Myślę, że to, to, to jest temat, którym może ktoś się kiedyś zajmie. Może ja kiedyś coś na ten temat napiszę ciekawego. Natomiast mm -hmm. w przypadku Assassin's Creed jest to, tyle, to o tyle ciekawe, że jakby my nie mamy możliwości, możliwości ingerowania w te wspomnienia. My nie jesteśmy w stanie zmienić tych wspomnień. My nie jesteśmy w stanie zmienić tak naprawdę tej historii. To znaczy oczywiście gracz wchodzi w ten świat i ma takie poczucie, że go kreuje albo współkreuje, że rozwijamy sobie na przykład w Assassin's Creed no Tak, teoretycznie w Assassin's Creed próbuje się sprzedać tą... Woodę tego, że ty odtwarzając pewne wydarzenia historyczne, jednocześnie na nie, na nie wpływasz, bo chcesz uzyskać jakąś informację. To znaczy zawsze jest Jan... tak, że albo czegoś poszukujesz, albo, albo kogoś poszukujesz. I na przykład z kolejnymi częściami, już mi się wydaje, po zamknięciu tej, tej oryginalnej trylogii Assassin's Creed to ten animus to rzeczywiście, wiesz, że Abstergo po prostu stało się taką firmą, która traktuje, nie wiem czy, czy pamiętasz jeszcze, z, na pewno pamiętasz z Black Flag'a I, i to było i w Unity i wydaje mi się, że w Syndicate też chyba to jest, że Abstergo staje się taką firmą, która sprzedaje ci tak jak w, w pamięci absolutnej marzenia, no nie? Tylko, że masz możliwość przeżycia tych wydarzeń historycznych i idziesz do takiej firmy i wykupujesz dokładnie, sobie wycieczkę, natomiast, co cię ci interesuje. Tak, tak, natomiast natomiast y, ja bym nie powiedział, że to jest uda wpływania na te, na te wspomnienia, dlatego, że ja bym te dwie rzeczy oddzielił, bo z punktu widzenia fabularnego, my nie mamy żadnego wpływu tak naprawdę na, na, na fabułę. No tak, na te kluczowe y, y, y, momenty, te kluczowe te momenty i tak story, dalej. Tak. To znaczy, jedyny nasz wpływ jest taki, że musimy przeżyć, bo jeśli zginiemy, no to będziemy powtarzać sekwencję mm. tak długo, aż ją przejdziemy, dokładnie w taki sposób, w jaki ją sobie zaplanowali twórcy. Natomiast jeśli chodzi o, y, natomiast jeśli chodzi też o taką, o taką szerszą perspektywę, no to y, oczywiście jakaś tam uda swobody jest, ale ona się wiąże na przykład z możliwością rozbudowania tej swojej kryjówki pirackiej, choćby w, tak. w, w Black Flagu czy w Unity, gdzieś tam rozbudowa tego swojego tam, tej swojej jednej, y, może nie kryjówki, ale tego takiego, nie wiem, jak to się nazywa Ta nazywa, wirtualna karu, turystyka czy... jest interesująca, że po prostu nikt nie każe, nie nakazuje nam zwiedzania różnych rzeczy, ale też jest taka, taka satysfakcja z tego, że po prostu wchłaniasz ten świat. Znaczy, ja, ja, ja odnośnie tej wirtualnej turystyki, znaczy, bo jest, taka, jest taki trend w ogóle, że i tak się próbuje moim zdaniem jednak bagatelizować albo przynajmniej, przynajmniej trywializować w ogóle całą serię Assassin's Creed, czy w ogóle te gry i, mhm. i sprowadza je się do roli właśnie takich wirtualnych muzeów, tylko tyle, że nie biegamy sobie po, po jakimś tam budynku, tylko Biegamy sobie po całym mieście, tak? Po całej Wenecji patrzymy, jak ta Wenecja wygląda. Hmm. Albo Rzymie, tak? Z określonego w określonym Przepięknie, powiem tak, że nowa określonym. generacja pokazała, jak przepięknie można Paryż oddać. I, i, i to już nie chodzi o to wszystkie. Znaczy, to tylko, że ja nawet. Katedra Moternami i tak dalej, tylko chodzi też o, o ludzi tworzących ten świat. Wiesz, że, że to co, ten ambitny plan stworzenia gry przepełnionej ludźmi, no nie, który, który też pogrzebał troszeczkę wydajnościowo ten tytuł, no pokazali, jak, jak, jak tętniące życie miasto, no nie, to też ludzie, obywatele, no nie, szczególnie w momencie, kiedy była ta rewolucja francuska, kiedy wszystko się opierało o tym takim zbuntowanym, e, e, trochę też zliczałem już e, e, ludzie, który po prostu, wiesz, bierze sprawę w swoje ręce i widzisz ich na ulicach, no niektórzy buntują się, krzyczą no nie i tak dalej, jednocześnie widzisz e, piękne zabytki, ale też widzisz te slamsy i to się fantastycznie komponuje, To jest taki przepiękny obraz tego. Ja o taki turystyce trochę mówię, że wiesz, że, że jesteś w stanie zobaczyć na, na, na ekranie coś, czego czasami nawet najlepsze zdjęcia nie oddają, no nie? bo też no, nie możemy się cofnąć w czasie i zrobić sobie zdjęcia. Czy... No wiesz, ja bym powiedział no, w zasadzie coś, co powiedzmy znasz z kart historii albo przynajmniej jesteś w stanie o tym się dowiedzieć, czytając jakieś tam książki, powiedzmy mniej lub bardziej historyczne, czy, czy powiedzmy jakieś bardziej też beletrystyczne, wszystko jedno. I no, i jakby tego doświadczyć, tak? Doświadczyć tej całej symulacji, która się wiąże z tą grą. Natomiast ja bym osobiście, znaczy, ja akurat nie myślałem o tobie i nie myślałem o tym, mhm. jakby o Twoim wyobrażeniu, tak? Ty użyłeś tego słowa turystyka. Natomiast mi bardziej chodziło o to, że bardzo często ja się spotykam z tym, że właśnie się tak, no jednak tego assassina sprowadza do takiego, o to wspaniale, to wszystko tak pięknie odtworzone i tak dalej. Ja mi się wydaje, że w ogóle Assassin's Creed jest w ogóle jako ser pomijam oczywiście kwestie gdzieś tam biznesowe i kwestie stricte marketingowe, no jednak to jest jakiś mhm. biznes, na którym trzeba zarobić, to jednak wydaje mi się, że jako całość jest to bardzo ciekawa metafora w ogóle grania i, i, i mhm. myślę, że to, to jest bardzo ciekawe, przynajmniej mnie to interesuje, ponieważ dla mnie to jest taki, taka, taka właśnie poprzez tą grę można spojrzeć w ogóle na, na granie w szerszej perspektywie, ale tak jak mówię, no, to, jest, to jest jakaś tam melodia przyszłości, może ktoś mądry złapię ten pomysł, który tutaj podrzucam i, i coś sensownego napiszę, a jak nie, no to pewnie ja coś będę... I to jest też ciekawe, bo popomnieć. to jest gra... Nie chcę używać słowa mainstreamowa, ale na pewno to jest gra typu AAA, no nie? Czyli te takie wysokobudżetowe. To, gdzie, znaczy, to ja... bo, Nie, bo chodzi mi o to, że to, to, co mówisz, to jest... Na przykład można znaleźć takie mniejsze gry, te tak zwane niezależne, jak Stanley Parable czy The Beginner's Guide, mm -hmm. które są takim metakomentarzem, że tak, takiego określenia użyję, do tego właśnie jak tworzone są gry, jak, jak gracze w nie grają, na co zwracają uwagę i tak dalej. No, oczy, oczy, Zresze, ja bym nie powiedział, być. że one są jakimś tam metakomentarzem. Wiesz, ja akurat nie zastanawiałem się nad tymi specjalnymi. to są ciekawe zabiegi, wiesz, typu yy, jakby ta historia, no, nie wiem, narrator, to zdaje się mówisz o tej Stanley, tak, coś tam, tak. Yy, gdzie ten narrator w tle głos, może nie narrator, ale głos w tle yy, jakby opowiada ci o, o tym, co przed chwilą zrobiłeś w zasadzie, tak, i jakby ta historia się gdzieś się Albo też na przykład podpowiada ci czasami zupełnie źle, nie, co masz dalej zrobić jakby próbujecie pokierować, a ty... ty znaczy, może nie tyle skończyć. źle, tylko on cię próbuje pokierować, a ty podejmujesz jakąś tam decyzję. Natomiast ja, mhm. ja akurat się nad tym specjalnie nie zastanawiałem, to jest na pewno ciekawe, więc ciężko mi jest powiedzieć, na ile to, to się ma. Wydaje mhm. mi się, że wiesz, ja osobiście nienawidzę takich dyskusji na zasadzie mamy tytuły jakieś a, a, i mamy tytuły jakieś B, i jakieś C, i jakieś Y, Z i w ogóle jakieś... Nagle wszyscy gramy w Life is Strange i, i wszyscy się podniecamy, że, że, że to jest jakieś niesamowite. Przepraszam, pijesz do mnie już u drogi, tak, bo wiesz, do ciebie, że gramy widziałem, że grałeś i widziałem, że... że, że Jestem jakieś... na epizodzie trzecim. Ja grałem, jeszcze jeszcze się... mi się kolana nie ugięły, prawda, od tej historii, no, na ale... Na pewno ci się ugną, nie tak. wiem, tam chyba pierwsze pocałunki, tak, co tam jest, jakie, jakie tam są... Znaczy momy, na razie tam nie było pierwsze pocałunków pierwsze i, ci... i wyczuwam takie... takie e, Liceanna razie... miłość? E, ojciec bijący córkę? Co tam, jaki tam jest wątek? Jakie tam, jaka tam jest dojrzała fabuła? A tam jest wszystko, A, tam jest wszystko, super. jednocześnie tam jest bardzo dużo nawiązań na przykład do Twin Peaks i to mi się hmm. bardzo podoba. Zresztą była jedna z bohaterek, no nie, taki drugoplanowych, jest chyba wielką fanką Twin Peaks, bo ma tablica rejestracyjna Twin Peaks, ma, są w ogóle jakieś takie napisy, na przykład, nie szminkom na, na, na lustrze. Nie, no, stary, nie, było, no Aha, w ale tu rozumiesz, że jakieś konkretne napisy, które odsyłają się do tego Twin no Peaks. No tak, nie, nie, no to są nawiązania do tego, oczywiście, cała atmosfera tego, mia małego miasteczka, już ta tajemnica tego, tego wydarzenia. Oczywiście, to nie może być jota w jota. Ta sama historia, co w Twin Peaks, no nie? bo to było wtedy chamskie no nie ale, ale masz tajemnicę, która, która ciąży nad tym miasteczkiem, masz yy, dziewczynę, która zaginęła i, i jakby to jest taki taki dodatkowy wątek yy, w, tej, w tej historii i jakby wie, no jest fajny klimat, nie że podoba mi się to, chociaż przyznam się, że tak gram i gram i mm. trochę mi przypomina, yy, to oczywiście być może z perspektywy czasu yy, to jest mylne wrażenie, ale gdzieś tam kołacze mi po głowie wiesz, ten, ten Alan Wake i, i wiesz, tak jak tamten, tamta gra była, oczywiście ona jeszcze pewnie bardziej nawiązywała do tego klimatu tak zwanego grozy jak w miasteczku Twin Peaks, nie tej tajemniczości. No Ja, tam ja tam muszę ci powiedzieć, więcej horroru, ale... że próbowałem kiedyś grać w Life is Strange, zdaje się jakiś epizod był udostępniony albo za darmo, albo to była czasowa możliwość grania za darmo. Mhm. albo on w ogóle cały czas jest udostępniony za darmo, tak mi się wydaje. Czy pierwszy od, opisa to można za grosze było kupić nawet w bundle, eee, bundle albo coś. A nie wiem, czy on właśnie nie był gdzieś, gdzieś dostępny na w zasadzie promocji, tak? Tak, jakiejś promocji typu gold, coś takiego. Czy to była czasowa mhm. możliwość grania, czy to po prostu było, yy, był udostępniony dla użytkowników gold. Nie, nie pamiętam, mówiąc nie. szczerze. Mhm. Próbowałem w to grać i powiem szczerze, nic mnie tam kompletnie nie porwało, natomiast yy, no nie wiem, może powinienem zrobić drugie podejście do tej gry. Ja jestem ostatnią osobą, która będzie twierdzić, że jest nieomylna, Wielu ludzi twierdzi. Myślę, że że jak wiele ludzi jest nieomylnych. Nie, tutaj pijesz dom, znowu do mnie. Nie, no tak. Dziękuję Ci ale już. Ale akurat, akurat, akurat, akurat, akurat nie piję do Ciebie, ale. Znaczy nie piję do nikogo, natomiast tylko wyrażam takie przekonanie, że że wiesz, że ludzie są, bywają omylnie, a nie zawsze Nie, ale przynajmniej... tak, ja pamiętaj, jestem... jeśli będziesz miał okazję zagrać w Life is Strange, to, to, to, to na pewno nie, to nie będzie czas stracony. Na pewno. Być może ona się będzie powoli rozkręcać, bo to jest jednak taki typ gry trochę przygodowy, trochę przegadana jest. Ale wiesz, Tam mimo jest wszystko, jeśli dialogów... mówisz, że zagrałeś w trzy epizody i jakby w dalszym ciągu tak nie bardzo wiadomo, o co chodzi i tak nie ba... i, i sam mówisz, że jesteś znaczy, no. Bo na razie to jest, to jest bardzo podobna gra w aspektach, tylko że jest zrobiona lepiej jak jak title games, czyli te wszystkie mhm. Walking Dead i tak dalej. To jest po prostu jakby tego typu gra, tylko zrobiona lepiej. Mhm. jednocześnie, lepiej jednocześnie, sensie, jednocześnie miał jest, powiedzieć w jakim sensie? lepiej Po pierwsze jest, jest zrobiona lepsza jako gra. Jakby masz więcej elementów tak zwanych growych, czyli to nie są tylko dialogi, w których wybierasz różne opcje i ewentualnie coś musisz podnieść, coś ustawić. Czyli jakby nie jesteś, znaczy twoja, twoje, twoje granie nie jest takim biernym odgrywaniem filmu, w którym masz tylko jakieś tam minimalne, minimalną rolę przy odgrywaniu, powiedzmy, dialogów, nie? Nie, tutaj rzeczywiście grasz i, i, i są rzeczy, które wpływają na rozgrywkę, są rzeczy, które robisz, które nie wpływają na rozgrywkę, one budują w twojej głowie bo jak w każdy taki grze z, Jak to tłumaczysz z tajemnicą, jak to tłumaczysz w taki historii. sposób, to ja nie widzę jeszcze tej różnicy w stosunku No nie, no dlatego do... już dochodzę, dochodzę. I dochodzi ten element cofania czasu. I ten element cofania czasu dodatkowo daje ci to możliwość, że nie tylko możesz poprawiać błędy, no nie? bo gra jakby wymusza na tobie, że na przykład coś się wydarzyło jakby. Żeby przejść do kolejnego fragmentu, musisz na przykład cofnąć czas. No po prostu nie da się. No, musisz na przykład kogoś uratować i, i musisz w tym momencie użyć tej, tej zdolności cofania czasu. Ale są też momenty, w których nie musisz używać tej y, zdolności cofania czasu, ale jednak ona ci daje na przykład możliwość cofnięcia rozmowy z kimś. Prowadzenia dialogu inaczej. Czasami, kiedy przeprowadzisz jakiś dialog, usłyszysz o czymś w tej rozmowie, co będziesz na przykład mógł użyć, cofając są rozmowę od początku, jakby pojawia się nowe drzewko, w rozmowie, rozumiesz, o co mi chodzi. Mhm. Na przykład masz dwie opcje tylko do wyboru rozmowy, kończysz rozmowę, dowiadujesz się o czymś i teraz jak cofniesz sobie całą rozmowę do początku, możesz mieć trzecią opcję, nie? która jakby wyjawia coś jeszcze innego. Jakby, no, to jest to jest. Taki element, to się wydaje, również mało, mało istotny, jak o tym mówię, ale jednak on pozwala ci wyciągać z tych, z tych właśnie rozmów coś więcej mhm. że to nie jest tak że wiesz wgrywam save'a i rozmawiam jeszcze raz sobie z kimś tylko jednak Gra, gra wprowadza tą mechanikę po to, żeby twoja postać nie, nie tylko podejmowała lepsze decyzje, ale też na przykład y, inaczej, inaczej odbierają cię inni, kiedy na przykład masz jakąś informację, bo wydaje mi się, że jednak nie wiem, ty czymś się interesujesz, wiesz, sprawiasz wrażenie, że jednak jesteś osobą zaangażowaną, bo czasami jest tak, że z kimś rozmawiasz, nie masz o czymś pojęcia, ja nie wiem, no tak, no pewnie ty, co ty możesz wiedzieć że nie o tym, o tym, ale ty cofasz tą rozmowę, mówisz o tym i o tym i oni wtedy myślą, jednak ty nie jesteś taki wiesz, pusty, na jakiego wyglądasz, jednak jesteś bardziej zainteresowany. Wiesz, to zmienia odbiór. Ale to jest jakiś mały Dobra, element. Oczywiście a sama tak mówię, fabuła? Sama, sama... To, to, co mówisz? Bo mi się wydaje, że wiesz, siłą choćby Walking Dead, jakby pierwszego sezonu, mówię o grze, nie o serialu, no było jednak, była jednak sama fabuła. To znaczy, myślę, że po pierwsze tam oczywiście grałeś. Wydaje mi się, że, że ta rozgrywka przypominała zwykłą, no ta z zwykłą, jakby tak była zwykłą przygodówką, zasadniczo w swojej jakby takiej istocie natomiast na tym podstawowym elementem, który trzymał gracza i który mnie przynajmniej ciągnął do tego, żeby pchał do tego, żeby jakby dalej patrzeć mm -hmm. na tą fabułę patrzeć, grać dalej w tą grę to była oczywiście fabuła i to jak ona się rozwija nie no to ja, ja już, już natomiast, ja się chodziło, natomiast pewne bo... rozczarowanie nastąpiło w momencie, w którym, bo ja oczywiście byłem urzeczony Walking Dead mm -hmm. i pamiętam jak to się ukazało to znaczy akurat ja grałem to po jakimś czasie ale chciałem <laughs> właśnie jak to się ukazało w Goldzie mm -hmm. Natomiast ja pamiętam, że jak się okazało, że te wybory i te decyzje, które się podejmuje, są w gruncie rzeczy znikome i one praktycznie nie mają żadnego wpływu, tak? bo tam, ja nie wiem, żeby nikomu nie zdradzać, ale jakaś postać tam zginęła. I ja pamiętam, że akurat tak odtwarzałem sobie jakiś tam wcześniejszy moment, bo chciałem zobaczyć, co będzie, czy, czy w ogóle da się uratować tą postać, bo nie chciałem, żeby ona zginęła. I niestety, niezależnie jakbym poprowadził te rozmowę, to i tak ta postać wygląda. No to już ci zawsze. mówię, że przynajmniej na tym etapie, na którym jestem, jest podobna sytuacja. Właśnie. I, to, I to generalnie. W rzeczy... Znaczy, nie, w sensie, daj mi, daj mi, uh -huh. masz. jest podobna sytuacja i tutaj masz wpływ. Uh -huh. To się może zakończyć albo A, albo B. Albo osoba zginie, albo nie. I, I to ma, wiesz, dalsze znaczenie. Po prostu y, to, co, y, wiesz, bo ja, ja się muszę tutaj chyba w takim razie poprawić, bo nie chodziło mi o to, że ta, y, że ta gra jest y, ma gorszą fabułę, czy lepszą, czy czy, czy tak powie, Tylko po prostu, wiesz, jak to jest y, z nastawieniem do czegoś. Po prostu jeśli słyszysz dużo hura optymistycznych głosów na temat jakiejś gry, automatycznie twoja poprzeczka jest jakoś wyżej za, e, zawieszona, jakby e, podchodząc do tego tytułu, oczekujesz czegoś więcej niż dostajesz e, zupełnie inaczej, kiedy na przykład e, nie masz pojęcia o jakiejś grze i ona ci zaskakuje swoimi rozwiązaniami, swoją fantastycznością, tak po prostu I ja po prostu mam pewne oczekiwania I ja widzę, że ta gra jest naprawdę ciekawa widzę, że jest fajnie, podoba mi się to wszystko ale tak jak mówię, jeszcze nie jestem na takim etapie, w którym powiedziałbym, że nie wiem, no, że ta fabuła jest lepsza niż na przykład jakiś tam wątek, nie wiem, z Miedźmina 3, czy, czy coś takiego. Bo są takie różne porównania, wiesz, że po prostu porównuje się fabułę, albo na przykład, nie fabuła jest lepsza niż niż Walking Dead, niż niż tym. Na pewno e, podoba no, przecież mi się. Ja nie, nie, nie, chodzi o nie chodzi o porównywanie, w, jakby literalne porównywanie fabuły, bo to uważam jest kompletnie bez sensu. To tak jakby nie, się ale porównywać to, że fabułę ona mnie po prostu nie porwała na zasadzie, i zasadzie. Tak, ale nie, chodzi mi o to, że ona po prostu jeszcze w tym momencie mnie nie porwała, dlatego, że być może ja cały czas czekam na jeszcze większy szok, być może na jakiś plot twist, no nie wiadomo, no nie? To, to, to wszystko się może okazać, wiesz jak to jest, czasami na przykład te, e, cała historia zbudowana do tego kulminującego e, momentu, który, Cof cofasz który eksploduje. Czas, cofasz czas i po prostu grasz dwa razy dłużej niż normalnie byś grał. Dokładnie, Prze A pojawia się no dzisiaj a propos właśnie, <laughs> Wiesz bo chciałem sobie, tak zacząłem Taki od tego tematu. Tarnetny chwyt twórców... To zacząłem od tego tematu retro. Ja wiem, że pewnie chciałbyś jeszcze po powiedzieć coś o, o, o tych grach niezależnych, mniejszych i większych, no nie, ale może przejdziemy. Po prostu Ja bym ten tylko temat. chciał powiedzieć, że ja nie lubię tych podziałów na zasadzie gry niezależne, gry zależne i tak dalej. Bo wydaje mi się, że yy, kurde, no nie chciałbym użyć jakichś takich yy, poważnych argumentów, bo potem wszyscy będą mnie cytować, i mówić, że użyłem takich poważnych argumentów i się nie znam. A nikt nie chce, żeby go cytowano w internecie. Yy, ja bez też nie chcę, ale się. niestety jestem regularnie cytowany. Natomiast. Yy, <śmiech> <śmiech> natomiast. Natomiast wydaje mi... się, Kim jest ten Konczalski? A, to jest ten, co go ciągle cytuję w internecie. Dokładnie. Natomiast wiesz, mi się wydaje, że... Yy... Jakby to powiedzieć, wiesz, no ja, może ja trochę inaczej patrzę w ogóle na tą branżę gier komputerowych. To tak, jak patrzysz trochę na branżę y, filmową. Jednak w przypadku Oscarów nikt się nie zastanawia nad tym, czy do Oscara jest nominowana, g, nominowany film z kategorii AAA, czy z kategorii Triple Z, czy z kategorii jakiejś tam jeszcze innej, tak? Tylko, tylko te wszystkie filmy trafiają do, jakby do jednego wora. Yy, wiesz, Oscara dostaje z jednej strony yy, Ida, mająca y, grono swoich wiernych y, miłośników i fanów, y, z do tego, powiedzmy, stylu filmowania, montażu, zdjęć i tak dalej. Strasznie, moim zdaniem, pretensjonalnego i, i, i zrobionego, właśnie jakby pod publiczkę. Tak? To, to, jak, ktoś chce, jak ktoś chce zrobić wiesz, film, w którym, który, jest, który ma jakieś intelektualne podstawy, no to na przykład filmuje na dużych zbliżeniach palący dym papierosów, który się wszędzie wypełnia kadr i to wszystko tworzy taką interesującą mgiełkę, która się podoba. Ale wiesz, to są rzeczy, których. Ale, ale poczekaj, ale zmierzam do filmowej, które której z... oni mówią, że chcesz wywołać jakiś taki efekty, Ja efekt, nie wiem, wiesz, ja nie, no nie byłem. Może tak jest, ja nie byłem w szkole filmowej, więc ciężko mi jest powiedzieć, znaczy powiedzmy, no może nie, to, że nie byłem, to jest trochę nieprawda, ale generalnie w łódzkiej szkole filmowej nie byłem, więc nie wiem, czy tak jest, nie wiem, czy tak uczą. Ja kiedyś wszedłem do, do, do szkoły filmowej. Ja, ja byłem ale w szkole, w szkole filmowej łódzkiej oczywiście fizycznie, natomiast mu, no, mówię. No o tym mówię. No tam. tak, natomiast mówię wiesz, w kontekście yy, uczęszczania. No, nie wiem, czy tak uczą po prostu, jak ty tak mówisz. Nie, nie wiem, nie, nie, nie znam relacji. Ale wiesz, pewnie jakbyś otworzył jakąś taką to, książkę to, to, to dla filmoznawcy, filmoznawcy, przepraszam, dla. dla yy nie wiem, zdjęciowców, amatorów, na co musisz na przykład zwracać uwagę, kiedy filmujesz, na przykład jakiś kadr. Jest jakiś dym? Sfilmuj go, no nie? Czy coś, no nie no wiem, sumie, no to tak Mi się, się, śmieją, czy to mi się to wydaje, że to, co czyni do dobrego twórcę, dobrego reżysera, to jest tak naprawdę po pierwsze oglądanie filmów, trzeba dużo oglądać i, i w które, wiesz, ja to, ja to, no, ja nie jestem oczywiście żadnym filmowcem, ale jak patrzę nawet na swoje zdjęcia amatorskie, które robię, z, powiedzmy, swoim aparatem i to, w jakiś sposób kadruję, to wiesz, to moim zdaniem to przychodzi z czasem, po prostu, jeśli, jeśli masz taki, a druga rzecz to jest jakiś tam talent, no i tak mi się wydaje, że ci najwięksi twórcy, oni nie, nie słuchają tych porad, typu, jak robisz taki czy inny film, to no musisz to Ale wiesz, taki jak to się mówi, że, filmować, że tak? talent to jest jakiś taki procent tego wszystkiego, później to jest ciężka Nie, praca. Nie, mi się wydaje, że talent, no, no dobra, ale generalnie wydaje mi się, że ciężka praca, jasne, to, to jest oczywiste. Natomiast zasadniczo te rzeczy, które decydują o tym, że oglądasz wybitny film, czy wybitny film właśnie zrobiony, wiesz, na przykład Ojciec Krzesny, no, mhm. no to jest właśnie, to jest jakiś talent, jakieś wyczucie, to jest jakiś niesamowity smak plastyczny. Taka, i tak, dalej, a wiesz co, to to, nawiązując filmiki, sumie do pojawiają. tego, co, co, co, co mówisz, w Life is Strange akcja toczy się w, w takiej akademii Blackwell mm -hmm. i to jest akademia, w której y, młodzi ludzie uczą się Filmowanie. być fantastycznymi fotografami. A no, to wszystko I to zdradza, jest I, to, i tam rozumiem, jest bardzo jest fotografia... dużo takich elementów, właśnie związanych z. Zresztą. De, de, de, Niektóre ujęcia w tych, grze są tak kadrowane, jak, Masz... jak takie przepiękne, pocztówkowe zdjęcia. Nie ja wiem, no, gdzieś... wiesz, o fotografii to marzy 90% ludzi, którzy którzy myślą, że są artystami. To zawsze się biorą tak, za aparat. Tak. To i w, w ogóle zdjęcia. motyw z, z, zdjęć i tak dalej to jest jakby to jest coś, co w tej grze jest jakby. Czymś, czymś stałym, tak? Czyli non-stop. Znaczy, nie non-stop, to się się ale po prostu z, jakby też dodatkowym elementem gry. Bohaterka jest pewnie. Z tego, co mówisz, bohaterka jest pewnie wyobcowana, bohaterka jest tak trochę na uboczu. Tak. Bohaterka, bo no, tak pewnie jest głębokie też, życie... wiesz, Bo grałeś w ten pierwszy epizod. Nie, epiliza, to nie, nie, to jest, nie. Jesteś świetnym psychologiem. Nie, myślę, że to jest właśnie podręcznik tworzenia gry y czy no filmu. właśnie to też, takiego hipstera, hipstera fotografa. Znaczy, nie powiedziałem, że hipstera, ale myślę, że. Słuchaj, no sami... Sam... Kamera, o Jaka kamera? To zgadnie, jaką ma kamerę. No jaką kamerę? 8 mm albo 16 pewnie. Nie, nie, nie. Polaroida. Jak, ale... W dzisiejszych czasach ktoś wyciąga Polaroida. Stary, no aha, bo powiedziałeś kamerę. W sensie... bo zrozumiałem kamerę. No ale przepraszam, tak. Chodziło mi o, o, o tak, aparat fotograficzny. Mm -hmm. No na pewno powinna z... mieć jeszcze y, chyba 16 mm, taką kamerę, wiesz, na, na taśmę filmową, która się naświetlało kiedyś. Nie, bardziej, 8, cudowne, wiesz, cud... bo to jest jeszcze większe old school. Większy old school jest chyba 8, masz rację, bo chyba pole, 8, Polecam w ogóle bardziej... film, się, 8, 8 mm z Nicolasem Wydaje mi się, że 8 jest bardziej amatorska i wydaje mi się, że właśnie ta 8 mm się gdzieś tam pojawiała przy takich filmach jak cudowne lata, pamiętasz te czołówki, co rodziny tak, amerykańskie. Tak, tak, tak. Po prostu ta, ta, ta kamera to była, ta, to była taka mała japońska kamera z lat 90. na kasety DV. Nie no, po prostu 10 czasach nie jesteś w stanie zrobić. Mam kamerę na kasety Mini DV, czekam tylko na odpowiedni moment i wiesz, i powstaje wielkie kino. No teraz te fan footage wracają do łas. Znaczy one powiedzmy największy... Fan footage to znaczy? To są te filmy takie, pamiętasz Blair Witch Project? Aha, odnalezione, wiesz, materiały, kasety, też to przemontował i zrobił z tego film i teraz po prostu zrobiłbyś sobie taki dzień z życia redaktora K hit, nie? nie hit. Wyobcowany, robi zdjęcie. Dokładnie robi zdjęcie, wchodzi swoimi ścieżkami, w długich dżinsach, takich... którymi szura po podłodze i torba, która zasłania koniecznie tyłek bohatera. Ja zawsze to powtarzam, hmm. jeśli mam okazję, uważam, Który że, że krótki film w manipulacji redaktora K, krótki film manipulacji. Hmm. To jest Fun najwybitniejsze footage. kino krótkometrażowe i gdyby Akademia potrafiła docenić, znaleźć w ogóle takie filmy, to by doceniła to. to. Miło, jest miło, miło, miło że tak my, że mi, że tak myślę, że się wokół zakręciła i tutaj kapie na Nie, mikrofon. To jest film, który zawsze mi robi. Ro zawsze robi robotę. Jak go oglądam, mm -hmm. to ja wiem, że czuję się, że ktoś rozumie i mówi do mnie. Ja patrzę na na, na, na, to, na na te manipulatory dookoła i ja wiem, że że to jest to. to, jest to. Mm -hmm. Ale wracając właśnie do Life is Strange, to tak, rzeczywiście wsz wszystkie te cechy związane z tym, jaka powinna być postać wyobcowana, ym, znaczy, ma, przy... ma przyjaciółkę, ma przyjaciół, przyjaciół, to nie jest tak, że wiesz, ona zupełnie jest jakimś takim odludkiem, ale no, to są pewne cechy takie. Dobra, już skończmy dyskusję o Life is Strange, bo ja podejrzewam, że jakieś pojawią się komentarze, że nie grał, a gada. Hmm. Nie, no, graliśmy. Ty grałeś w pierwszy epizod, ja, ja grałem w trzy. Oczywiście, no ale będzie spoilercast. będziemy rozmawiać o, co to są o te, is... te epizody, wiesz, to są jakieś drobiazgi. Nie grał tak. Agada. Nie, no, ja, ja, ja chcę tutaj podkreślić, że ja w żadnym momencie nie podpisuję się pod jestem nawet jeśli, bo ja nie mówię, że ty już to powiedziałeś, tylko że jeśli gdzieś tam w internecie krąży jakieś stwierdzenie, i ktoś próbuje powiedzieć, że my to powiedzieliśmy, bo wiesz, mogą nas później cytować. Na pewno to ja Jeszcze będą. teraz dementuję, jestem że przekonany. ja nie mówię, że Live Strange jest, jest grą słabą, jest po prostu ym, grą? grą bardzo dobrą, tylko ja jeszcze mhm. czekam na, na ten taki na to mocne uderzenie, które na pewno przyjdzie z A skąd wiesz, 5? że na pewno ono przyjdzie? A może ono przyjdzie, a po epizodzie piątym już mówił, nie, nie, to na pewno będzie w epizodzie 33. Na 99,99%. ,99%. Mhm. Czyli czytałeś jakieś spoilery? No dobrze, yy, w takim razie co dalej tutaj przygotowali. Retro, się. retro, bo ja, ja nawiązałem do, do retro chciałem jakieś... na, mhm. powiedzieć e, o retro planszówkach, chciałem się pochwalić, ale chyba nie będziemy żeśmy... mieli na to czasu. Nie, jak... no będziemy mieli na to czas, ponieważ to jest podcast. Jesteśmy w internecie, nie jesteśmy ograniczeni żadną, że tak powiem. No tak, ale wchodzi brogle kamowy, później są wiadomości i później okazuje się, że zostało nam tylko 3 minuty na, na Ale kilkudrych. zasadniczo, wiesz, niektóre programy schodzą z anteny, niektóre wchodzą, robi się większa przestrzeń. W poniedziałek w się. Pierwszej... będzie slot, tak, na dwójce 21. Więc, jak będziemy robić wideo, to już mamy zapewnione miejsce na tę. Na mm -hmm. Zresztą e, brałeś udział w Infocastingu, drogi Juszu? W Infocastingu? Yy... No sobie wygoogluj co wiem, to jest. Wiem, wiem, ale to musiałbym coś nagrać, drogi tutaj. Znaczy, kolega. ja już mam nagrane sprzed czterech lat, wykorzystałem mój materiał, wrzuciłem, za czym może się uda. Super. E, ale a propos retro to. Retro odkrywanie gier planszowych sprzed 30 lat. Czy jest jakaś taka gra, która ma 30 lat? Ja nie mówię o w szachach, warcabach, innych, które mają lat 1000, nie i tak dalej. Tylko ja mówię o, o takich grach, które swoją premierę na przykład miały tam, nie wiem, w latach 70., -tych, 80., -tych, typu Eurobiznes, typu Komandosi, typu Batman. Mhm. Czy grasz takie gry? Czy jesteś jednak już tak zupełnie odcięty od tego, że grasz tylko w same nowości? No więc zasadniczo gram raczej w nowe gry, natomiast oczywiście, bardzo, może nie bardzo często, ale czasem zdarza się, albo raczej należałoby powiedzieć rzadko, ale zdarza się, że wychodzą współcześnie nowe edycje bardzo starych gier. Na przykład, drogi Damianie, pozwól, że... Już tak chciałem wejść w styl mówienia Makłowicza. Drogi Damianie! Jestem na ulicy okay. Świętokrzyskiej, dookoła mnie tłum ludzi, z, ja wyciągam teraz na serwis, a geek, Aha, to ja, to ja zabawię, to ty tam sobie szukaj, a to ja zabawię, tutaj naszych drogich słuchaczy rozmawiam, że ja na przykład odkryłem na nowo grę Odkrywcy Nowych Światów, która była wydawana w latach 80 przez Encore. I Encore ma między innymi taką fantastyczną grę na swoim koncie, jak, jak Gwiezdny Kupiec, jak Bogowie Wikingów, jak labirynt śmierci, no dobra, jak wojna o pierścień. Super, no ale wiesz, ja, ja, chciałbym Ci coś powiedzieć, drogi Damianie, właśnie tu zaczynam. Przybliż się do mikrofonu. Tak, chciałem Ci coś powiedzieć, drogi Damianie, już się przybliżam oczywiście do mikrofonu. Bliżej, bliżej. Nie jestem blisko, tak. Nie, nie. się, to jest wieczorem. Mówisz, studia mówisz, mówisz, stare mówisz stare gry. Mówisz stare gry. Mhm. No więc w tym roku na przykład jedna z gier, którą, którą generalnie bardzo wysoko cenię i bardzo, bardzo lubię, wyszła trzecia edycja gry, która się nazywa Fury of Dracula. Yy, wy... Nie znam. No, to powinieneś poznać, drogi kolego. To jest gra wydawnictwa, no w tej chwili, to jest wcześniej Games Workshop, a, a w tej chwili to wydaje Fantasy, Fantasy Flight Games, Games oczywiście. Czyli to wszystko yy, po prostu. Była, była polska wersja też tej gry, druga edycja i wiem, że trzecia edycja, polska wersja, też się ukaże w, gdzieś w bliżej nieokreślonej przyszłości, ale 2016 roku, więc, więc na pewno w tym yy. roku się ma ukazać polska wersja. Wydaje mi się, że już gdzieś tam jest chyba tłumaczenie robione. No więc to jest gra stara generalnie, bo to jest gra z 1987 roku. Oczywiście pewne modyfikacje zostały w Prowadzone. Przepraszam, z, z każdą kolejną edycją. No tak, oczywiście, lepsze komponenty i tak dalej. Jakby ten, no ale to, to jest gra lata 80., tak? 87 rok. No to ile to będzie? 13 100 lat? 100 lat 20, nie, nie. 23, 20, 28, 28 lat. No to wiesz, to już, to już jest kawał czasu, tak? To nie, jest, to nie jest jakaś najnowsza gra. I ta gra, drogi mój tutaj kolego, ona się ukazała. Adversażu. Ona się ukazała też w Polsce jako wampir też w 87 kojarzy, roku. Zresztą spolszczona wersja, ten wampir uciekał po Polsce, wiesz, tam są, wiesz co, wyślę ci zaraz linka do, do mapki, żebyś sobie... Ale ty tak mówisz z uśmiechem, a przecież był taki słynny polski Nie, no, ja nie mówię tego z uśmiechem, no nie, ale to jest gra o prawdziwym Drakuli, tak? O prawdziwym, Aha. o prawdziwym tym. Tu masz mapkę... no Drakula ma polskie korzenie. To wydała Sfera zresztą, takie wydawnictwo. Wydaje mi się, że Sfera wydała jeszcze kilka ciekawych gier. Nie wiem, czy Obcego nie wydała czasem z tych starych gier, tak? Także, więc jeśli mówisz, jeśli mnie pytasz o jakby granie jakby w stare mm. gry, no to mm. oczywiście gdzieś tam gram, ale właśnie w, raczej w nowych wersjach powiedzmy, bo tak raz została... To jest tak zwana nekrogamia. Bo ta gra została oczywiście dzisiaj na nowo wydana. Podobnie jest z grą na przykład Sherlock Holmes Consulting Detective. To jest taka gra, mm -hmm. o której kiedyś ci chyba mówiłem. Tak. Nie na antenie, czy w prywatnej rozmowie. To jest gra, w której po prostu e, mamy... E, to jest gra paragrafowa. Odwiwan... Rozwiązujemy zagadki kryminalne. To jest go, gra paragrafowa, do której, zostały dołożone, tak. do której zostały dołożone mapa Londynu, książka adresowa. E, w, na początku chyba to wychodziło jako pojedyncze scenariusze i to jest też gra z 1981 roku. Ona została w końcu e, teraz wznowiona niedawno, w 2000, e, żeby nie skłamać, w e, 2001, to wznowienie chyba 2011 tu widzę, ale... Tak, w mm -hmm. 2011 po raz pierwszy została wznowiona przez e zdaje się, to jest taki francuski chyba wydawca i chyba w 2012 jest wersja angielska się ukazała i to jest gra z 1981 roku yy, właśnie taka gra oparta jakby na mechanice gry paragrafowej yy, jest zresztą dostępna wersja yy, powiedzmy print to play czy free to play to jest gra paragrafowa, można ją mhm. znaleźć na, na BGG, czyli Board Game Geek na, na stronie, wystarczy sobie wpisać Sherlock Holmes Consulting Detective i, i już tam poszukać sobie na forach czy w sekcji pliki tak. na dole i tam można znaleźć wersję, polecam bardzo, gra jest niesamowita no właśnie polega na rozwiązywaniu zagadek jakby właśnie za każdym razem stoimy przy... a i oczywiście takim istotnym elementem tej gry są oprócz właśnie tej książki adresowej, oprócz jakby takiego zeszytu właśnie z paragrafami, z krótkim wprowadzeniem do sprawy i później paragrafami, co jest, pod jakim adresem do którego się udamy na mapie to jest oczywiście jeszcze do tego jakby gazeta z danego dnia którą hmm. musimy przewertować. Jest i Fantastyczny klimat. No klimat jest super, klimat. naprawdę gra jest świetna. Wiesz co, bo, bo tak chciałem też nawiązać w, w ten sposób, bo, tych, bo te, te retro gry, one mają swój klimat oczywiście i to jest piękne, że się robi takie remake'i tych gry że, że, że przypomina się o nich i niektóre w ogóle całkowicie zmieniają swoją konstrukcję, że wyglądają zupełnie inaczej niż oryginały i e, jakiś lat tam na, na, na, na, na stronę na Facebooku, na fanpage'u Fantasmagiery w wrzuciłem zdjęcie z planszy, z Arkham Horror. Mm -hmm. Jakbyś zobaczył tę planszę właśnie Arkham Horror sprzed, nie wiem, 30 lat, to, to w ogóle trochę wygląda jak może jakiś euro-biznes, taka, taka prosta gra planszowa a teraz to jest po prostu taka bardzo rozbudowana... Na, na profilu Fantasmagierii to wrzuciłeś, czy...? Tak, tak, tak. To tam to, to, to, to, to słynny, ta słynna zakładka, ten słynny album, gdzie, gdzie wrzucamy zdjęcia z gier planszowych i między innymi tam też pojawiają się, jest dużo bardzo zdjęć twoich, drogi Juliuszu, które ty zrobiłeś swoje gier planszowych. No ja nie widzę albumów tam, żadnych, to nie, nie wiem, może nie mam uprawny. No musisz wejść na, na Fantasmagierię. Grupa zamknięta, podcast, ale należy. Nie, to jest pod, podcast. Podcast, Nie w grupie, bo grupę też polecam oczywiście, ale chodzi o stronę. Jeśli wejdziesz sobie na stronę, to już w takim razie... Dobra, okej, okay, no to krótki... jasne, już tutorial widzę dla idiotów. Okej, okay, mam już stronę, dobrze. St jesteś na stronie i teraz jeśli wchodzisz No to już sobie ja sobie zdjęcia... znajdę, to już tyle... Tak, to w każdym razie tam to zdjęcie jest jestem. jedno z najnowszych zdjęć właśnie w tym. Wiesz, to w... Niesamowicie wygląda jak zupełnie inna... A widzę historia. już, to jest, już to, to, jest to pewnie, tak? Z takim torem tak. jakby jak z Chińczyka, tak? no właśnie o to A chodzi, tak no, jakbyś węża wężej drabina. no widzisz, ale to jest właśnie kazus w ogóle tego Fantasy Flight Games że dużo gier, które dzisiaj wychodzą, kolejne edycje, które są pięknie wydane bo na przykład ten Fury of Dracula, ta nowa wersja jest fantastycznie moim zdaniem wydana i ja pamiętam, że też pewne kontrowersje budziła plansza którą wszyscy określają, że jest brzydsza, znaczy recenzenci zazwyczaj określają, że jest troszeczkę brzydsza troszeczkę gorsza niż druga edycja natomiast mi się ta, ta nowa edycja o wiele bardziej podoba, ta, ta nowa plansza no Nie no, zdecydowanie jest lepsza i, i ładniejsza. Ale nie, mówię o filozofii. Tak, jak... yy, oh. tak zrobiłem. No, widzę, że mnie nie słucha. Ale to. Ale to, nie, to nie, bo chodzi mi o to, że w ogóle yy, nowe, nowe, nowe, nowe edycje wyglądają znacznie, znacznie lepiej, bo po prostu jakby zmienia się też estetyka. I jakby yy, też można drukować na tych planszach dużo dokładniej, dużo więcej. Yy. No, czekaj, pokażę ci zaraz zobaczymy, jak, co ty powiesz na ten temat. Bo, jakby w żaden sposób ta stara plansza nie jest brzydka. W żaden sposób. No widzę już, no rzeczywiście pięknie, pięknie to wygląda w tej, tej nowej edycji, jest jakby więcej szczegółów, jakby kolorystycznie nawet bardziej mi się e, podoba, chociaż ta stara edycja też wcale nie wygląda tak najgorzej, prawda? Też, tak, ona, dość, nie, nie wygląda, ona nie wygląda źle w żaden sposób, natomiast wydaje mi się, że ta nowa edycja no nie wiem, jest taka uh -huh, uh -huh. chyba bardziej klimatyczna, bardziej mroczna. Też karty zostały troszeczkę zmodyfikowane i, i w ogóle bardzo ładnie wydana gra jest, także jak ktoś czeka na polską wersję, to niech kupi polską, jak ktoś nie ma problemów z językiem angielskim, to polecam uh -huh, uh -huh. Tą, tą trzecią wersję. Ale a propos tego też powiedziałaś o tym komentarze. drukowaniu i robieniu sobie własnych, własnych wersji, to ja tak na no wiem, sobie się sobie że odkrywców, hmm. tak, to pudełko, nie będę się rozwalił specjalnie. To tak, ale... to tak brzmi, wiesz, jak, jak dzieci w y, przedszkolu. A proszę pani, to ja też właśnie sobie zrobiłem taką Grę. No wiesz no, że sobie ja tam wszystko powycinałem. Widzisz, bo ja na przykład wychowałem się na telewizji edukacyjnej, ja oglądałem telewizję edukacyjną, mm -hmm. na, na przykład Adam Słodowy był moim idolem i jak Adam Słodowy pokazywał jak zrobić na przykład sobie pistolet na kulki czy jakieś takie, wiesz, kapiszczony, to ja to ja sobie robiłem. I na przykład, jakby Adam Słodowy powiedział, że macie sobie teraz zrobić grę planszową, to ja bym sobie zrobił. Dlatego, że Adam Słodowy był dla mnie Bogiem. Ale nie, generalnie chodzi o to, że wiesz, że jest coś takiego, że po prostu e, nie możesz czegoś już znaleźć, tak? Już tego nikt nie drukuje. Gdzieś tam na Allegro pojawiają się pojedyncze sztuki za jakieś niebotyczne pieniądze. No ale jeśli masz możliwość, całkiem legalnie, bo to już jest e, powiedzmy, e, znaczy ja nie mówię, że to na, na, na public domain, no nie, ale gdzieś na przykład na, na archiwum archive.org możesz znaleźć na przykład cały numer magazynu, który, który, który się nazywa Ares, który na przykład miał całe wydanie w angielskiej wersji Voyage of the BSM Pandora, czyli właśnie Odkrywcy Nowy Światek w wersji angielskiej, możesz sobie po prostu wydrukować i, i powycinać to i, i wiesz, nadal świetnie się bawić, grać, no nie? bo ta gra nie wymaga od ciebie, żebyś miał wszystkie jakieś nie wiem niesamowite żetony, karty e, oryginalne, tylko to możesz sobie sam przygotować. Jest bardzo fajna zabawa. Ale mhm. a propos retro i podróży w czasie i tak dalej, jest jedna gra, o której wspomniałeś kiedy robiliśmy podsumowanie poprzedniego roku wspomniałeś na Facebooku Time Stories uh -huh. i czy to rzeczywiście jest gra czy podtrzymujesz swoje zdanie sprzed, sprzed parę tygodni czy, czy nadal uważasz, że to jest gra zasługująca na miano na jednej z najlepszych albo najlepszej gry roku 2015 i w ogóle co to jest za gra ta, Time Stories no więc wiesz co y <trych> trochę mi się pozmieniało bo jak wiemy tylko. Chyba ten komentarz, że to jest najlepsza gra, jedna z najlepszych gier tych Pokrótce powiem o co chodzi. Otóż Time Stories to jest jakby takie nowe, ja bym powiedział, podejście do gier paragrafowych. Tyle, że zamiast paragrafów i zamiast czyta właśnie takich dużych połaci tekstu pogrupowanych właśnie w paragrafy i czytania konkretnych fragmentów w zależności od podjętych decyzji albo w zależności od no podjętych decyzji, tak to nazwijmy, Aha. podnosimy sobie kartę, czytamy co jest z tyłu na niej napisane. I teraz to może być na przykład jakaś walka, to może być jakiś, jakaś interakcja z jakąś postacią, to może być, nie wiem, opis jak, jak, jakiegoś otoczenia, jakiegoś środowiska. I generalnie musimy opowiedzieć pozostałym graczom, co tam na tej karcie jest opisane. Jakby idea tej gry jest taka, że zasadniczo gramy w cztery osoby. Można grać w dwie, można grać w trzy, ale najlepiej gra się w cztery, dlatego że wówczas gracze yy, po pierwsze, widzą najmniejszą ilość kart. Oczywiście możemy wchodzić na te pola, yy, na które poszli inni gracze, i też razem z nimi przeglądać te karty. Ale zasadniczo, jeśli gramy za pierwszym razem, wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, no to każdy bierze sobie taką kartę, czyta, co tam jest mhm. i jakby opowiada nam, co, co tam się wydarzyło. To tak, jeśli chodzi o mechanikę, tak? tak. Jakby, na czym polega zasadniczo cała ta rozgrywka. Zawsze jest jakaś tajemnica. W podstawowej wersji gry mamy Asylum. Wcielamy się w agentów takiej... Asylum, czyli jakiś taki osionek... Ośrodek... Tak, dla psychicznie chorych. To jakieś takie wariatkowo, powiedzmy. zasadniczo. piękne słowo, polskie. Natomiast zasadniczo zasadniczo gra polega na tym, że wcielamy się w agentów takiej organizacji Time. Nie będę rozwijał tego skrótu, bo już nawet nie wiem jak go rozwinąć, ale to jest oczywiście napisane gdzieś tam w instrukcji. I teraz za pomocą... Temporal, coś tam, coś tam. Coś tam. Tak, coś takiego. I teraz za pomocą specjalnych kapsuł będziemy się cofali do przeszłości, ale nie będziemy się cofali, znaczy albo do przeszłości, albo w ogóle do jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Jakby to otwiera wow. twórcom jakby szansę na to, że będziemy mogli, nie wiem, grać w jakichś alternatywych, alternatywych światach fantazy, gdzie są to w przyszłości jakieś, być może takie scenariusze mm. też będą. I będziemy jakieś... mogli wpływać na tą rzeczywistość. Tak, natomiast zasadniczo gra polega na tym, że wcielamy się w jakieś postacie, ale właśnie nie, nie, nie podróżujemy do tej przeszłości jako my, tylko będziemy się wcielali w postacie i te postacie to są, w przypadku nawet tego pierwszego scenariusza, to też nie jest jakiś tam wielki spoiler, to są po prostu rezydenci tego, mieszkańcy tego, tego ośrodka dla dla chorób dla osób psychicznie chorych, no i każda z tych osób ma jakieś tam swoje z jakąś swoją chorobę, tak, z którą tam trafiła, a oprócz tego my jedziemy tam w celu uniemożliwienia, tam doszło do jakiegoś to jest zresztą sam początek wprowadzenia do gry mhm. doszło do jakiegoś tam prawdopodobnie temporal fault, to jest tak określone w instrukcji czy, czy jakby w tym wprowadzeniu do gry i naszym zadaniem jest uniemożliwienie tego właśnie tego temporal fault. Nie wiem na czym ono miałoby polegać, ale ale ktoś prawdopodobnie wszedł i gdzieś tam zakrzywił tą czasoprzestrzeń i teraz trzeba to wyprostować. To, to czy się jesteś takim uh, time copem jak uh, Jean-Claude Van Damme? Coś takiego. Myślę, że myślę, że można by to Też tak świetnie się bierze, żebyś wspaniały szpagat. Czy ja myślę, że to nie do końca tak jest, to znaczy ale idea jest generalnie podobna. Czyli coś znaczy, bardziej jak, jak bohater Cofamy się w przestrzeń po to, żeby cofamy, cofamy się dokładnie w przeszłość po to, żeby uniemożliwić jakieś tam nadużycia związane, tak? Pamiętamy wszyscy tak. w powrocie do przyszłości. Ten profesor mówi jasno, że tam każda nasza decyzja może gdzieś tam, nawet najmniejsza może w radykalny sposób zmodyfikować przyszłość, tak? I pamiętamy, jak oni trzymają gazetę, coś tam zrobili i nagle w tej gazecie tam z przyszłości ten nagłówek się po prostu zmienia. Bo ta gazeta mhm. się w ogóle, bo jakby inaczej oni jakoś tam zakrzywili tą czasoprzestrzeń, mhm. tak? Wpłynęli na jakieś wydarzenia, i one doprowadziły. Tak, że tym głównym bohaterze, znaczy tym głównym złym bohaterze, który samemu sobie wręcza ten almanach zawierający wyniki tak. wszystkich, <śmiech> wszystkich rozgrywek sportowych, no i po prostu zostaje jakimś tam miliarderem w przyszłości, tak? Ale drogi Juliuszu, bo w takim razie spróbujmy rozdzielić te dwie postacie tego Juliusza z przeszłości, tego sprzed dwóch tygodni, od tego Juliusza z dzisiaj. Nie no, ja mogę I powiedzieć... powiedz mi, Juliuszu, dlaczego... Co było takiego fantastycznego, że wywołało takie, takie wrażenie na początku i, i, i gdzie ta proza, prawda? Okej, okay, no to już, już mówię. Jakby, pierwsza rzecz, w ogóle sam pomysł na tą rozgrywkę, to znaczy ten pomysł, że poznajemy tą fabułę gry i w ogóle... Mm, Szukając tak naprawdę, bo jak my się cofamy do tego zakładu psychiatrycznego, no to my jesteśmy w tym, powiedzmy, day roomie, tak? w tym pierwszej lokalizacji, która przed nami się otwiera i w zasadzie nie wiemy, co tam się wydarzyło. Musimy teraz jakby jakiś trop znaleźć w ogóle, zobaczyć gdzie, co i jak. Tak? No ten trop oczywiście powoli gdzieś tam wchodzimy, dochodząc do jakiegoś tam takiego punktu kulminacyjnego. I to Natomiast, odkrywanie tajemnicy jest takie fantastyczne. To nie? odkrywanie tajemnicy w ogóle i o, o, o, odkrywanie tego świata, czytanie tych kart, y, to jest w ogóle, jak się gra za pierwszym razem, to jest niesamowite. To jest po prostu, to jest wow, to jest po prostu szczena ci opada, to jest, to jest naprawdę, powiedziałbym, że to jest warte wszystkich pieniędzy, ale nie wiem, czy tak jest. Natomiast na pewno... Z no, jakich jest, pieniędzy? Złotówek tak, bo teraz złotówka spada, mm, więc... Natomiast na pewno jest to wiesz. Znaczy wiesz, zabawna rzecz, że to jest gra, która jest made in Poland. taka a propos. To znaczy, oczywiście, ona nie, nie jest. In, twórcy są, nie, nie, no, twórcy są Francuzi, tak? To jest francuska gra. Space mhm. Cowboy, tak mi się wydaje. Może najwyżej mi ktoś w komentarzu poprawi, ale wydaje mi się, że tak jest. Natomiast y na pudełkach z tyłu jest napisane Made in Poland. Ona jest wydrukowana w Polsce, zrobiona, wyprodukowana. To jest też bardzo ciekawe. E Może ta edycja, którą masz. Ale masz angielską czy polską? Nie ma polskiej edycji. A, nie, no? ma nie, polski. ma pol nie ma jeszcze i nie będzie prawdopodobnie polskiej edycji, ponieważ polski rynek jest. Y za mały na to, żeby taka gra się sprzedała. W Polsce się sprzedają, nie wiem... Chińczyk. No może nie Chińczyk, ale zasadniczo raczej się tak? Myślę, że Robinson Crusoe to też jest gra dla, dla wąskiego grona y, miłośników gier planszowych, podobnie jak... Podobnie jak y, ja się cieszę, że się chyba Eldridge sprzedaje i że mają kolejne dodatki. No, te gry się jakoś tam sprzedają, tak. Natomiast... Y, natomiast y, ale wiesz, galakta też... Też jest ciekawa, ponieważ galakta też na przykład z Władcy Pierścieni się wycofała. Mówię o, o wersji LZG. Karciance. I zaczęła wydawać jakieś druki na życzenie, gdzie te karty są, kurde, zrobione, po prostu drukowane. To jest chyba druk cyfrowy w ogóle, więc one wyglądają no, no, no. po prostu tragicznie. Znaczy, wiesz co, bo zauważyłem, że, że jeśli chodzi o karcianki, i, te, I jedna Kazianka, którą się interesuje, którą też wydaje Galacta w Polsce, czyli Android Netrunner. Mm, po prostu jest... jest Galacta, bardzo... mój drogi, się już dawno wycofała z Androida Netrunnera i żaden no nowy tak już nie wyjdzie do, do No dlatego, po że prostu. po prostu ludzie, którzy grają namiętnie, a tych ludzi jest niemałów, po prostu wybierają edycję angielską, ze względu na to, że po prostu cały świat gra po angielsku. no nie, I jest łatwiej, nawet na takiej stronie jak Ginteki Net. Fantastyczna scena do grania. to plus, znaczy, wiesz, ja myślę, ja, ja, po angielsku, więc no chodzi dobrze, o, że ale ja to myślę, że standard. jeśli ktoś żyje w Polsce i wiesz i kupuje polską wersję, to właśnie po to, żeby na różnych turniejach i tak dalej. Jeśli ta scena się nie obudzi w jakikolwiek sposób, no to, to wiesz, to widać, tak mi się wydaje, mówię na rybę, chociaż pamiętam, że Netrunner jednak cieszył się dość dużą popularnością, ten polski. Mm -hmm. y no ta scena niedostatecznie drgnęła, no i nie opłacało się być może wydawcy y podjęła taką nie, jak mówię, decyzję. No, nie no. wszyscy praktycznie, którzy grają właśnie, ta, ta scena gra, y wiesz, angielskimi kartami, ja na przykład mam tylko jedno wydanie tego te, te dodatku Deluxe, nie? House i Porządek, tak się nazywa. Mm -hmm. czy, czy Może może przekręcam źle tą nazwę. W każdym razie to jest jedyny dodatek, który y, tw przepraszam, tworzyć i kontrolować. Tak się nazywa y, ten dodatek. I on jest po polsku. Ja sobie kupiłem jeden po polsku dodatek. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ale generalnie to rzeczywiście jest tak, że no, większość ludzi jednak wybierze tę, tę, tę angielską edycję, bo nawet jak grasz tak na profesjonalnym poziomie, tak jedziesz gdzieś tam za granicę, no wiesz, to no nie będziesz grał polskimi kartami, mimo że one są kompatybilne, no nie że one są tak samo y, powinny nie, no one być One się zadane. różnią tylko i wyłącznie tekstami. Tak, naprawdę tak. I tylko. ja pamiętam jak kiedyś y, grając z Magica, no to też będzie chyba z 15 lat. Ale za tam, dużą myślę. dygresję robimy, wiesz. Nie, bo to chciałem to powiedzieć, mało, że grało się nawet kartami, no nie jak była jakaś rzadka karta, która miała po koreańsku. Nie Ja wiem, bo, no, się, no, tak, bo kupowali tam, ja no tak, też tak. pamiętam, czy po Chin, a później chyba jakoś to zmieniło. No tak, ale Time Stories mówisz, że jest Wróćmy po więc... nie wydana, ale w Polsce drukowana. No, tak? no z tego, co jest napisane na pudełku Made in Poland, jakby wnioskuje, że gra jest w Polsce produkowana. No i tak, przyszedł po tym momencie zachwy do tego odkrywania, przyszedł ten moment jednak... Tak, do tego, że, że po pierwsze w samą rozgrywkę wpisane jest jakby powtarzanie tych scenariuszy. I ta gra w ogóle jest tak skonstruowana, że jeśli przejdziemy ten pierwszy scenariusz, ten, który jest ten asylum, ten, który jest w podstawce, to w zasadzie. Nie ma sensu grać ponownie, go, tak? Nie ma kompletnie sensu grać ponownie, zwłaszcza w tym scenariuszu, dlatego że, jakby to powiedzieć, no takim, w tym scenariuszu jest taki centralny, kulminacyjny punkt. I w momencie, kiedy się się rozwiąże tę tajemnicę, zagadkę, nie chcę spoilować, tylko mówię tak w miarę ogólnie, tak? w momencie, kiedy się wpadnie na ten pomysł i się to, to, to naprawdę, nawet za parę lat, to nie ma sensu kompletnie. To nie ma sensu kompletnie w to grać. No chyba, że chcesz grać z kimś i zobaczyć reakcję tych postaci, ale wtedy też będziesz musiał się pilnować, no bo po pierwsze będziesz wiedział, gdzie iść, a po drugie będziesz znał rozwiązanie, więc też teoretycznie będziesz wiedział, co trzeba zrobić. I w miejscu, w którym normalnie byś się zatrzymał i szukał rozwiązania, no ty w zasadzie będziesz już znał tak. to rozwiązanie, więc ten, to miejsce nie będzie dla ciebie żadnym wyzwaniem. Mhm. To rzeczywiście jest Ym... trochę jak w tych właśnie starych grach paragrafowych, tak mówisz, że one właściwie po rozwiązaniu Związaniu. kiedy udało ci się już przejść to ten tak to zwany replay value no to właściwie bardzo no chyba, że tak, tak mówisz, no po latach jak sobie gdzieś w jakiś sposób znajdziesz e, e, znaczy jeśli znajdziesz jakiś sposób na, na wypranie sobie pamięci, wtedy można zagrać jeszcze raz. I to no rzeczywiście i... ma ten element paragrafowy, bo tradycyjna gra planszowa powinna być no, mieć może jakby ten, ten, ten element Ponownego zagrania, jakby jest Wiesz, no to jest pisany. Tylko, że to się zmienia, to ewoluuje. No w tym roku też, w 2015, ale to bym za chwilę powiedział, ukazała się taka gra Pandemic Legacy. Która, no właśnie, do tego chciałem nawiązać, jest, że mamy jakąś nowy... Która jest również skonstruowana w taki, i ona zajmuje w tej chwili, nie ona już nie jest na pierwszym miejscu BGG tak naprawdę, mhm. bo ono strasznie się tam. Czyli mamy jakbyś taki nowy trend czy w... już można mówić o trendzie po, po znaczy, tych kilku w... grach? Ja nie wiem, czy można mówić o trendzie. No zobaczymy. No. Wydaje mi się, że to są, to są na pewno gry istotne z punktu widzenia tego, czekaj, wpiszę tego Pandemic. Pandemic Legacy Season 1, tak się nazywa. Dokładnie, jest już, na pierwszym, jest już na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ranking BGG. I to jest gra, która jest grom epizodyczną, czyli pierwszy sezon ma ile? 12 scenariuszy? Y no nie wiem. W zasadzie że... tak. To znaczy akcja tej gry dzieje się w ciągu roku mechanika oparta jest na klasycznym pandemiku, czyli na pandemii w, język, w polskiej wersji językowej. Są pandemik też, Legacy też wyszło w wersji polskiej. Mm -hmm. Więc jakby mechanika oparta jest na pandemiku, tak? czyli gracze wcielają się w naukowców, naukowców, inżynierów, techników, żołnierzy. Każdy sobie wybiera jakąś rolę. Tam mamy chyba 6 czy 8 kart ról właśnie do wyboru. I walczymy zasadniczo z wielką epidemią. Tak? Są cztery choroby na świecie i my musimy to, i one się strasznie rozprzestrzeniają i musimy je wszystkie pokonać, znaleźć lekarstwo. To jest klasyczny pandemik. Teraz tą mm -hmm. mechanikę wzięto do pudełka Pandemic Legacy i zmodyfikowano do tego stopnia, że akcja gry dzieje się przez 12 miesięcy, każdy, każdą powiedzmy, każdy miesiąc możemy zagrać tak naprawdę dwa razy, jeśli dwa razy nam się nie uda, no to musimy wziąć te konsekwencje na klatę i przejść do kolejnego rozdziału, czyli maksymalnie zagramy 24 partie powiedzmy w tą grę, natomiast w toku rozgrywki yy, ta gra się zmienia. Doklejamy jakieś naklejki na, na, na planszę, nie wiem, rwiemy karty, niszczymy jakieś komponenty tej gry, czytamy jakieś, nie wiem, w pudełku jest jakaś zapieczętowana wielka koperta, którą też w odpowiednim momencie należy otworzyć. Jest jakiś zestaw kart, które też można zajrzeć dopiero w momencie, w którym grę nas poinstruuje. Mamy całą, że tak powiem, część pudełka to są skrytki z określonych numerach, które w określonych tych gameplayach, tak to nazwijmy, rozgrywamy. Rozgrywamy. No, i jeśli przyrównać tą grę, cenę tej gry, to jest około 160-150 zł, bo to zależy w jakim sklepie i gdzie będziemy ją kupować, ale myślę, że to jest około 160 zł, tak można uśrednić. I jeśli spojrzymy na, na cenę tej gry, tą ilość rozgrywki, powiedzmy, każda partia to jest około godziny, 24 partie, no to mam 24 godziny, ale zazwyczaj, tak jak czytałem, to, tą grę się kończy w około 15 godzin, tak? 15-16 rozgrywek. Mhm. No to tak naprawdę to jest taki czas, który byśmy poświęcili na, na, na grę komputerową, na grę konsolową. Wiesz, jak przejdziesz grę y, konsolową, za y, którą kupujesz, no to też y, myślę, że Damian, wiesz, no nie każdą grę sprzedajesz. Nie, ja wiem, ma, ma, ale ja tylko, ja tylko i, mówię o porównaniu ceny, tak? Sens. Znaczy, chodzi mi o to, w tym sensie Time Stories jest o tyle lepsze, że można spróbować zagrać i ewentualnie później odsprzedać. Co więcej, można sobie kupić podstawkę, przejść ją, a później dokupować dodatki, ale o tym za chwilę zaraz powiem, bo to też mi się niektóre rzeczy nie podobają. Natomiast znowu wracając do tego, Time Stories jeszcze. Yy, dlaczego, dlaczego ta zmiana? No przede wszystkim, dlatego, że każda kolejna rozgrywka, chociaż, oczywiście, yy, one są wpisane w rozgrywkę, dlatego że na przykład niektóre rzeczy, które znajdziemy w toku rozgrywki. Yy, Możemy przenosić z jednej rozgrywki do kolejnej. Te, na przykład jakieś przedmioty. One są oznaczone specjalnie i każdy przedmiot, który ma jakiś tam symbol zaznaczony, taki symbol tej naszej organizacji, jak my go raz zdobędziemy w grze, to już my go mamy. Czyli następną rozgrywkę zaczynamy już z tą kartą, tak? Już z tym przedmiotem. I możemy jakby jeszcze raz, jeszcze raz to grać. Wiedza w ogóle, całą którą wyciągamy, tak? Po pierwszej rozgrywce, kiedy nie wiemy jeszcze zupełnie nic, ale jak ją zagramy, no to, to już coś wiemy. To tą wiedzę też mamy. I gramy kolejny raz i teraz tą wiedzę też wykorzystujemy. Tak, już wiemy na przykład, że tutaj, na przykład, nie wiem, wejście do tego pomieszczenia, czy porozmawianie z tą postacią nas do niczego nie, nie zbliży, to będzie strata czasu. tak? Więc od razu idziemy dalej i idziemy do, do tych kolejnych. Niestety problem polega na tym, że każda kolejna rozgrywka to jest też. Tak, pierwsza rozgrywka jest niesamowita, druga rozgrywka jeszcze jest w porządku, bo jeszcze nie obejrzeliśmy wszystkich lokacji, jeszcze mamy co odkrywać. Trzecia rozgrywka i każda kolejna to już jest masakra. A jak już wiemy, co zrobić, Albo inaczej, to jest kazus. Ciekaw jestem, jak zagrasz w tą grę, to ciekaw jestem Twojej opinii, czy w ogóle opinii tych osób, które grały. Można by wtedy nagrać jakiś podcast spoilujący tą pierwszą historię, bo jakby w, tym, w tej pierwszej historii jest taki moment, w którym jakby wiesz, co masz zrobić, ale nie do końca wiesz jak. I to jest strasznie, że tak powiem, strasznie depresyjne, dlatego, że w którymś momencie, no my, ja akurat grałem z żoną i graliśmy na dwie osoby, ta gra wprawdzie na dwie osoby to nie jest optymalna, ale z, można grać. No tego słyszałem nie, właśnie, że generalnie depresyjne. optymalnie są cztery osoby, tak, tylko żeby jasno powiedzieć, w przypadku tego, tego pierwszego scenariusza ta ilość czterech osób yy, według mnie ona się przekłada po prostu na to, wiesz, na to przysłowie, tak? Co dwie głowy, co, co cztery głowy, to nie dwie. Co dwie głowy, to nie jedna, tak? Czyli jak, jak siedzisz w dwie osoby, to jakby masz większe szanse rozwikłania, powiedzmy, jakichś tam łamigłówek, które w tej grze się po, jakby pojawią, połączenia pewnych faktów i tak dalej. Jak grasz w cztery osoby, to automatycznie masz jeszcze więcej szans. I to, ma tylko, I to jest jedyne przełożenie, bo już w drugim scenariuszu, The Mercy Case, grasz po prostu, który jest zupełnie inny od pierwszego. Zupełnie nie jest łamigłówkowy. No to jest, wiesz, to jest tak naprawdę. Mm, grasz. Jakby ta ilość graczy nie ma kompletnie żadnego wpływu. No, poza, poza to, że, że poznajesz jakby z innej perspektywy. Ale znowu. <ścoughs> Jest rozczarowanie. W tym, w dla tym mnie głosie, drugi... Juliuszu, jesteś jak fantastyczny, jesteś jak aktor sceny polskiej, teatru tak. polskiego, który odkrywa cierpienie <laughs> bez słów, po prostu widzę, że znaczy, wiesz, no, ten, ten, jakby kończąc w ogóle tą podstawkę, tak zaraz powiem o, o dodatkach, więc jakby sam setting, tak, 1920, tam chyba drugi rok, Francja, Zakład dla Psychicznie Chorych, wow, super. Jakość grafik w ogóle, tych wszystkich elementów, które się w tej grze pojawiają, niesamowite. Znaczy, ja wiem, że pudełko jest białe i sprawia wrażenie, że to jest takie strasznie sterylne i takie w ogóle, ale... Ono jest trochę tak matrixowskie, tak, prawda? Tak, tak, ale masz w momencie, ten... kiedy otworzysz yy, otworzysz tą... Przepraszam, taleję kart i zaczniesz je układać, to nagle, nagle się okazuje, że, że, że to jest po prostu Inny świat. I jakość tych, tych grafik, wiesz, tego wszystkiego, to jest po prostu niesamowite, tak? Jakby ten stopień imersji mm -hmm. jest, jest jeszcze wiesz, mówisz o, o, o grach paragrafowych, moim zdaniem one nawet na milimetr, mój drogi kolego, uwierz, że no nie mi, no, nawet gry Nie, to się są... nie zbliżają do, do, tego, do, tej, do tej No imersji. tak, no bo, bo gry paragrafowe jakby... to są takie uproszczone opowiadania, gdzie, gdzie nie ma zbyt wiele, znaczy wszystko opiera się na tekście, nie ma w ogóle żadnej dodatkowych ilustracji które tworzą jeszcze dodatkowy klimat. Jednocześnie muszą być takie suche, które zawsze kończąc się lewo, prawo, góra, dół, no nie? Że punkt 121, 122, 123, oczywiście w uproszczeniu to mówię, no nie? Że jakby, że gdzieś ta imersja jest rozbita przez to, że musisz, wiesz, kartkować, wertować, no nie szukać kolejnego punktu, gdzieś kątem oka zobacz, nie wiem, paragraf wyżej, paragraf dalej. To może się tak, wiesz, popsuć trochę zabawę. A tutaj masz jakby to zrobione na, na zasadzie rozumiem, że te karty, no nie w jakiś sposób komunikuje, bo tam jest jakaś taka zasada, że komunikujesz, próbujesz pokazać drugiemu graczowi, co jest na tej karcie, ale bez odkrywania jej, tak? Że to jest jakiś sposób tej tej tak, Ja jeśli masz na przykład wątpliwości, albo gracz ewidentnie mówi ci, że na przykład nie potrafi ci czegoś wyjaśnić, albo, albo y, też tego nie rozumie i prosi cię o pomoc, to oczywiście to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś przejrza, przesz, poszedł na to pole i też przejrzał tą kartę. I wydaje mi się, że, że tutaj nie ma problemu z tym. Znaczy, tak jak mówię, dla mnie y, w przypadku takiego scenariusza jak, y, jak ten pierwszy, ta ilość graczy przekłada się po prostu tylko i wyłącznie na y, tylko i wyłącznie na y, Mhm. no właśnie ta ilość mózgów, tak, które siedzą i, i mużdżą nad, mhm. nad, tą, nad, tą, nad tą grą. Tak? A to jak to jest z tymi dodatkami? Gdzie był ten taki moment krytyczny? Czy te dodatki też oszczarowują, czy jakie dodatki jeszcze trzymają poziom? Ja grałem tylko w jeden dodatek, drugiego, drugiego nie rozpakowałem i mówiąc szczerze... Yy... Zatrzymasz go sobie w folii tak. i położysz na półkę, jak mint condition. Myślę, że tak. Myślę, że nie będę go rozpakowywał. Jakby... Czy komu byś był w stanie polecić w ogóle Time Stories w takim razie? Kiedy, bo ty jesteś takim wytrawnym graczem, który, który już niejedną grę planszową. Przecież na wylot poznał. To znaczy ja myślę, poczekaj, jeszcze, jeszcze tylko powiem o tych dodatkach. Ja myślę, że jeśli chodzi o Marcy case, to tu mogę powiedzieć, że tak jak w tym pierwszym ten setting jest, bo te, jakby to nie jest żadne spoilowanie, ten setting, jak przeczytasz z tyłu pudełka, to od razu będziesz wiedział, o co chodzi, jak wiesz pierwszą z brzegu recenzję, też będziesz, będziesz wiedział, o co chodzi. Więc w tym, w tym drugim scenariuszu akcja przenosi, musimy ocalić jakąś Marcy, dziewczynę, akcja się dzieje w 92 roku i dzieje się w miasteczku, które zostało opanowane przez tajemniczą chorobę No wiadomo jaką, tak? wysyp zombie, noc żywych trupów, te klimaty zupełnie inna szata graficzna zupełnie inna, zupełnie inna jakość tej grafiki, na swój sposób świetna, natomiast mnie to już odrzuciło i, i w ogóle pewnego rodzaju sztampowość która, która z tego wyziera dla mnie była już zupełnie nieatrakcyjna i druga rzecz, też mogę powiedzieć, że od tej pierwszej lokacji praktycznie Walka, walka, walka, która sprowadza się do jakichś tam rzutów kostką i wiesz, i tego typu elementów. Wydaje mi się, że są dużo lepsze gry przygodowe, w których, które są nastawione na walkę, a tu ta walka jest taka, no, taka, taka, jakby siłą tej gry, moim zdaniem, jest właśnie fabuła, jest właśnie odkrywanie tej tajemnicy, odkrywanie tej zagadki. Natomiast te wszystkie elementy typu i ja bym wolał, żeby ta gra, ja bym wolał takie scenariusze a nie scenariusze, w które, które nagle y, czujemy się jak bohaterowie Nocy Żywych Trupów, tak, I te, albo nie wiem, Left for Dead. I gramy tą, powiedzmy, uproszczoną mechaniką, która jest, która jest w tej grze. I to mi się nie podoba. Nie skończyliśmy tego drugiego scenariusza, to znaczy zagraliśmy raz, y, graliśmy, drugi, za drugim razem, y, jak, znaczy jak graliśmy w ten scenariusz, to zagraliśmy już taki wariant dwuosobowy, też y, pełnowymiarowy, to znaczy zgodnie z instrukcją, czyli każdy z nas grał dwoma postaciami i przy tym scenariuszu naprawdę granie dwoma postaciami to jest Pain in the ass, jak to mówią Jan Kesi. No to jest naprawdę strasznie uciążliwe. I śledzenie tego, wiesz, która postać i, i, i mnóstwo tych jakichś tam żetoników, tokenów, które, które musisz mieć, które musisz kontrolować, które za różne rzeczy odpowiadają, tak, bo już nie masz kart, powiedzmy tysięcy kart przedmiotów, znaczy też je masz, ale, ale zasadniczo wiele rzeczy jest uproszczonych, sprowadzonych do jakiejś tam walki wręcz, bo też te współczynniki inaczej są odzwierciedlone i tak dalej. Także, także powiem szczerze, to odbiliśmy się od tego. No, na trzeci scenariusz nawet nie rozpakowaliśmy, bo trzeci scenariusz z kolei przenosi nas do, on się nazywa Prophecy of Dragons i przenosi nas do takiego świata fantazji. I też przeczytaliśmy, przeczytałem recenzję i obejrzałem filmiki, to po pierwsze, z, w przeciwieństwie do tych dwóch pozostałych, nad którymi ludzie pieją z zachwytu, zasadniczo, no to jednak spotkał się z dużą krytyką, że jest najgorszy zdecydowanie i, i strasznie rozczarowujący. No to też stwierdziliśmy, że to pewnie znowu będzie kurde kurde śledzenie pięciu postaci, wiesz, jakichś współczynników, zbieranie przedmiotów, jak to w grach, jak to w grach RPG i ponadto największy zarzut do tego scenariusza jest taki, że go musisz naprawdę po kilka solidnych razy przejść, żeby w ogóle coś tam w nim odkryć i, i jakoś sensownie to... To no Być pokazać. może to I jest to to, że, że ja nie wiem na jakiej zasadzie wychodziły te dodatki, w sensie w jakiej odległości od czasowej, od, od, od podstawki, czy one po prostu wszystkie naraz wyszły? Czy nie, to czy znaczy w podstawce, w podstawce nie, wszystkie naraz nie wyszły. W podstawce masz reklamówki, Karty reklamowe zawierające właśnie reklamę drugiego, pierwszego dodatku, czyli Marcy Case, drugiego dodatku, czyli Prophecy of Dragons, który ukazał się praktycznie, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu jakoś tak i trzeci dodatek, nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale który wiąże się też z jakąś zagadką gdzieś w starożytnym Egipcie. Przepraszam, w starożytnym Egipcie. I teraz, yy, i to ma być ponoć jakaś już taka bardziej detektywistyczna sprawa, yy, ale on jeszcze nie wyszedł, on dopiero się ukaże. I tu jest, dotykamy drugiego, wiesz, drugiego problemu, to znaczy takiego, że każdy z tych dodatków kosztuje 100 złotych, no tam 99, no, w zależności od sklepu, gdzie go kupimy, możemy kupić za 99, możemy też ewentualnie kupić używany za powiedzmy tam jeszcze tam 10 czy 15 złotych mniej, czyli jakieś 70-80 złotych. Natomiast, wiesz, te koszty są po pierwsze strasznie drogie w stosunku do tego, co w gruncie rzeczy tak gra oczekuje. No nie wiem, na, na chwilę obecną moim zdaniem Wiesz, ja się, ja się spodziewałem, że te scenariusze będą naprawdę wow. że, to, że Gra, która stawia na taki aspekt fabularny, a, a tymczasem zaserwowano nam, moim zdaniem, jakąś totalną sztampę, w gruncie rzeczy. Czy jednak na dłuższą metę. Yy. Tak, to znaczy, wiesz, Rozczarowanie. Pier rozczarowanie, pierwsze wrażenie tak jak mówię, pierwsze wrażenie to jest wow. Pierwsze wrażenie jak, jak grasz, jakby pierwszy scenariusz jak jeszcze nie wiesz, co i jak to jest po prostu niesamowita sprawa. I wiesz, to, co to jest ciekawe z tego, sposób, co mówisz to, to jest time Stories Ta historia wygląda, jak było yy, oczywiście nie każda z tych tak, tak tak, powiedziałeś, no nie, nie każda z tych, nie każdy z tych epizodów jest na, na tym samym poziomie, ale wygląda, jakby Time Stories było taką platformą tak, do, do no, różnego typu gier. Po prostu oczywiście. kupujesz podstawkę jako platformę, Dokładnie. niemal trochę jak Skylanders, no, a później dokupujesz tylko figurki dodatkowe, Dokładnie. jakieś dodatkowe karty i dwie ważne historie. Dokupujesz I to może być ciekawe, no. być może na przykład warto jest kupić podstawkę przeskoczyć te dwa dodatki, nie wiem, zainteresować się wtedy na przykład, nie wiem, kupić ten dodatek związany z Egiptem i tak dalej, jakby tylko wiesz, jest tylko taki mały myk, nie, nie będę spoilował, ale jest taki mały myk związany z pierwszym scenariuszem, i ewentualnie później z drugim, więc one są jakoś tam... Połączone, rozumiem. Tak, jest coś takiego. No nie, no to, nie wiem, to, to nie na ile to jest istotne, bo nie, nie odkryłem jeszcze tego połączenia, na ile ono miało jakiekolwiek ale, znaczenie. Ale, ale podoba mi się to, że, że jest taka ptora, bo oczywiście to, że dodatki tylko wychodzą na gier. I... Chciałem tylko jeszcze powiedzieć na koniec o moim zdaniem jeszcze kluczowej wadzie tej gry, to znaczy jakby tym minusie takim, który dla mnie jest przesądzający. To są w ogóle ceny tego wszystkiego. Wiesz, podstawka kosztuje 150 złotych, około 150 złotych. Tam, nie wiem, za 145, nie nieważne, ale ok, przyjmijmy, że to jest to 150 złotych, to jest y, jakby cena podstawki. W której masz jedną przygodę, którą zagrasz góra 5-6 godzin, to jest absolutny maks. Bo nawet jeśli po tych 5 godzinach czy 6 godzinach nie rozwiążesz tej zagadki, stary, uwierz mi, my z żoną w którymś momencie siedzieliśmy i naprawdę czuliśmy taką frustrację, Byliśmy tak rozczarowani, że po prostu, tak, wszystko żeśmy odkryli, wszystko żeśmy wiedzieli, wszystko. I talerze latały, nie, kubki ale popro... szkło. Nie, raczej nie, to, był, to było raczej totalne zwątpienie. Wiesz, to było raczej totalne zwątpienie. Że jakby, niby wszystko wiesz, ale nie do końca. Niby wszystko wiesz. Widzisz, to wiesz, ja mogę ale... właśnie mieć odwrotną sytuację. Wracając znowu do Life is Strange. Zupełnie odwrotna sytuacja. Spolaryzowana. U mnie może być efekt odwrotny, właśnie. Nie, ja nie, no, ja nie wykleił że... e, kubki. Nie no, okej, okay, no ja nie mówię, ja nie mówię, że wiesz, że to, ja mówię o swoich odczuciach, a nie o... Odczuciach. Nie no, żartuję, wiesz, ja to tylko znaczy, tak. Zwła się... Zwłaszcza, że oczywiście te moje odczucia możesz dzielić, czy słuchacze mogą dzielić na, na, przez N, dlatego, że tak naprawdę ta gra zbiera ogromnie wysokie noty, aczkolwiek, ona wcale nie jest wysoko w rankingu BGG, bo ona jest w tej chwili chyba na 80. miejscu, o ile ja się nie U, mylę. panie, to panie, to zaraża za no, 73, przepraszam. Nie no, Ale wiesz, to... Pierwsza setka to, to, to nie jest źle. Nie, nie, nie. Ale wiesz co, ja tak naprawdę czekam w takim razie na twoją opinię y, co do o właśnie Pandemic Legacy tego sezonu pierwszego. Ja, nie będę, coś... ja nie będę grał w Pandemic Legacy. Jednak nie. Nie, nie, o, nie planuję widzisz. zupełnie. Tego nie planuję z kilku powodów. Po pierwsze... Tematyka myślę... cię pewnie nie interesuje, tak? Nie, tematyka jeszcze jest okej. Okay, tylko mi się Pandemic jako gra nie podoba. Więc, więc nie wyobrażam sobie, żebym mógł siedzieć i... Znaczy inaczej. Nie wiem na ile ten aspekt fabularny czy ten aspekt, wiesz, jakby niektórzy powiedzieli narracyjny... No tak, tylko że ty, ty mówisz epizodyczny, tylko, że w pandemii Legacy jest trochę inaczej, bo te wszystkie epizody, to, to wszystko co jest w tej grze jest w pudełku z grą, nie ma żadnych dodatków do niej to jest, kompletny, to jest kompletne pudełko, które po prostu jest i koniec natomiast y, jeśli chodzi o y, Time Stories, to tutaj jakby kupujesz podstawkę z jedną przygodą płacisz za to 150 zł i później za każdą kolejną przygodę właśnie żeby dokończyć płacisz DLC kupujesz czy, tak DLC po 100 zł które teoretycznie możesz później odsprzedawać więc trochę lepiej niż DLC i na tym jesteś stratny pewnie tam kilkadziesiąt no. złotych. Natomiast w dalszym ciągu ja uważam, że te ceny powinny być trochę inaczej, tak? Ta podstawka no. powinna kosztować no nawet niech ona kosztuje 100, ale dodatki powinny być po 50 zł mhm. i wtedy to by, no i wtedy to wiesz to... i wtedy wydaje mi się że to... czekamy na polskie wydanie w takim razie. Wtedy, z wydaje mi się, wtedy wydaje mi się że to by było wiele uczciwsze, tak? No ile może kosztować Talia 120 20 kart, bo tak mniej więcej to wygląda przy dodatkach. Ja wiem, że w tych Prophecy 45 zł jest, jest więcej tych kart. No, wiesz, wszystko zależy od nakładu. Jeśli mówimy tu na razie o wersji angielskiej, która tak naprawdę ma trafić na, na różne rynki, to myślę, że oni sobie, i patrząc na to, co się dzieje, to oni spokojnie mogliby obniżyć koszta dodatków. No ale oni tego nie zrobią. Także Under the Mask. Dlatego kolejne. jeśli ktoś chce naprawdę to, to fantastyczną grę, to, to, to. jeśli chodzi o Kerciankę, to ja Boss Monster. Cały czas będę polecał, będę wspominał Ach, o Boss Monster. To jest rozczarowanie też. Tak, rozczarowanie? No co ty gadasz? Ja się świetnie bawię. Zresztą to jest to jedna z tych gier, która, która po prostu jest tak, tak łatwo się w nią wchodzi, wiesz, no w sensie, że te zasady są tak proste i jednocześnie jest tak przyjemna, że, że, że ten... Ale to nie o tym. Jak zapewne, Czyli rozumiem, że 6 julesów na 10 Time Stories. Nie, Twoje no recenzje, ja, ja to tak się... wynikam. Jak redaktor poligonu. Jak, jak redaktor, wiesz, jak oceny w poligonie są wystawiane? Ja się nie podejmuję oceny. Recenzent pisze recenzję, ale... mhm. a później redakcja, analizując tekst, wystawia ocenę. Mhm. Więc na przykład, jeśli w, tutaj widzę, że nie ma chóru optymizmu, 6 na 10. Ja tylko powiem, bo czas nas nagli, ale nie, pewnie no ja oglądasz. Ja wiem, nie? No to do, to fantastycznie. Pewnie mhm. oglądasz kanał Fantazmagieri na YouTubie, mhm. Rzuciłem tam ostatnio Nie oglądam, mega, profes okay. mega profesjonalny unboxing. Kolejnej e, gry z serii Legendary, drugiej z serii Legendary Encounters. Tym razem e, z motywem z Predatora. Wiesz, co ja ostatnio przeczytałem a propos Legendary, że mm, w tego Predatora i podobnie w obcego, chyba oglądałem jakąś recenzję. Mhm. ponieważ to jest gra, która jest oparta na mechanice deckbuildingu, która moim skromnym zdaniem jest jedną z najdudniejszych mechanik w ogóle jakie, jakie wymyślono w grach natomiast yy, w grach w ogóle takich planszowych czy towarzyskich, a to jest oczywiście moje prywatne zdanie wyczytałem, że można grać nie musisz wcale grać kartami tych, tych postaci z filmów z obcym, tak? ty, tymi bohaterami powiedzmy, ty, tymi kartami, które są jakby przypisane do jakby klim, tematycznie po prostu do tej gry, Aha. tylko możesz połączyć tą grę z legendary Marvel Legendary The tak. Game. tak. tak? czyli możesz na grę, tam się mogą, z tymi obcymi może walczyć Hulk nie wiem, kto tam jeszcze jakaś Kapitan znaczy Ameryka to wiesz, tak wszystko dalej. jest w ramach jakichś takich zerworozsądkowych tak, w Także, że, sensie, że to... nie, okej okay. Nie o to mi chodzi, ja tego absolutnie nie potępiam. super, nie, no tak, super one że one tak Są jest. w pełni kompatybilne. Wiesz, tak, jeżeli masz na przykład te gry, to sobie możesz zwiększyć ten, ale czy to oznacza jednak, że w gruncie rzeczy ja mam rację? To znaczy ten, y... mam rację, sam sobie ją przyznałem. Otóż, e... że jednak ta gra mechanicznie, mimo że tam są jakieś smaczki, i elementy, to jednak ona się sprowadza do tego, że w swoim ruchu kupujesz jakieś karty, dokładasz je do talii, tasujesz i dalej. I tak, i tak w kółko. Znaczy... Tak? Musisz pokonać jakiegoś tam, tak jak w. Mar... Nie wiem, czy grałeś w Legendary Marvel. Ja no to już ci już ci, ja grałem. Już ci Marvel, już, nie to że nie grałem w Legendary e, Marvel. Tam też był zawsze Jakiś mastermind, jakieś, wiesz, jakieś stwory, które wychodziły na ulicę? Oczywiście no to było no. bardziej uproszczone niż... Nie no, wszystko, wszystko opiera się o właśnie niuanse, bo sama, sam rdzeń budowania talii, sam, y, sam schemat na przykład wychodzenia wiesz, tych, tych kart zagrożeń, no tak użyję takiego określenia, który powiedzmy jest, mógłby być wspólny dla wszystkich tego typu gier, tak? jest, jest bardzo podobny. Tylko mechanika y, w niuansach się różni, prawda? I y, y, na przykład y, Legendary Encarnation Predator wprowadza taką dodatkową grę Predatorem. I Predator w przeciwieństwie na przykład do tych poprzednich gier, te karty, które wychodzą, te, te karty zagrożenia, one wychodzą od razu odkryte. Czyli nie ma tego skanowania. Dodatkowo masz różne tak zwane testy, różne wyzwania, które, które jakby dają bohatero, Predatorowi punkty honoru. więc Jakby nie ma tych objektivów, czyli tych zadań, które musisz wykonać, czyli wiesz, są te trzy zadania i to są te trzy minitalie, tylko masz te trzy minitalie, ale polega to na tym, że ty jako Predator Zdobywasz punkty honoru, i to, to może być poprzez zabijanie przeciwnika, tak, tej te zwierzyny, poprzez zdobywanie sprzętu, poprzez no, różne takie rzeczy, które ty uznajesz za trofea. One budują ci e, tą, tą, tą twoją punktację końcową, te, te, te punkty honoru. I to jest jakby taki dodatkowy element e, tej rozgrywki. Więc e, wiesz, jak, jak to zwykle bywa, no, nie no, w, w, w tych grach tematycznych, no, nie? jeśli chodzi o ten Masz dwa scenariusze, które są związane z filmami. tak? Czyli pierwszy scenariusz związany z, z Daczem, czyli z Schwarzeneggerem, mm -hmm. e, który, który w dżungli walczy z, z Predatorem. A drugi scenariusz to jest, to jest Predator 2, czyli Predator w mieście. I tam mamy właśnie danego Glovera, czyli tego Harry Ale Czy ja dobrze lat... rozumiem, że w Predatorze tak naprawdę masz dwa scenariusze? No i właśnie tutaj, tutaj się zmienia, że masz dwa scenariusze, związane właśnie z, z filmami i dwa scenariusze związane z tym, z byciem predatorem. Kiedy ty nie wybierasz sobie postaci yy, yy, awatara człowieka, tylko wybierasz wtedy predatora i Predator, i to są zupełnie... I tu, i tu masz kolejne dwa scenariusze. No Ale Które rozumiem, są... że y, na przykład y, ja zapytam, ponieważ y, wiele osób też wie i ty też wiesz, że jestem miłośnikiem, a zresztą chyba ty też, y, jednak gier solo. Y, mm. y, czy można grać tym Predatorem solo? Czy to jest tak, że... Tak, tak, tak, zdecydowanie. Że, zdecydowanie. I że każdy z, tych, bo z tego co ja pamiętam, w Alienie chyba tam y, masz trzy czy cztery scenariusze związane z filmami, nie wszystkie, wszystkie są w obcym, wszystkie scenariusze są związane z filmami. Tak, tak. Tylko ale dodatkowo, i w... kiedy grasz w kilka osób, dochodzi takie, takie, tak, tak, tak zwany element zdrajcy I, i to może być zdrajcy tak, przykład... i tego, że możesz grać jeszcze obcym, tak jak zginiesz się, no właśnie, tak, tak dokładnie nam... to, jakby, to jest jakby ten tryb zaawansowany kiedy już jesteś a jakbyś ocenił, jakbyś porównał Alien wiesz co, ja tak powiedziałem, że to jest taka nudna mechanika, ale gdzieś tam, nie, nie, nie. Gdzieś tam ona, mi to trochę kusi ona nie jest kusni. nudna, tam ona, ona nie jest nudna. wiesz dlaczego? Dlatego, że ona ona, ona wydaje się I być potem prosta potem będę sprzedawał, pisząc stan igła tak. Ja, ja na przykład, kiedy grałem w Walena po raz pierwszy, a to jakbyś, mnie urzekł sam klimat kart. Ale jakbyś miał po, po, po pierwsze porównać, a po drugie już powiedziałeś trochę o tych różnicach, tak. że tutaj masz tego, tego Predatora i to trochę inaczej wygląda i tak dalej, ale jakbyś na przykład miał odpowiedzieć na pytanie, która z tych gier, drogi Damianie, jest lepsza? Znaczy, wydaje mi się, Wydaje mi się. Którą próbuję, byś w ogóle siłę się jeśli, na obiektywność do Juliusza. Jeśli twój e, kolega Juliusz Konczalski miałby kupić jedną z nich, e, to którą byś mu wskazał palcem i powiedział? Przede ten, wszystkim oto, jednak kupuj. uważam, że warto rozpocząć zabawę z Legendary od od obcego. Mhm. Dlatego, że to jest gra, która jest po pierwsze, ona nie wprowadza tych nowych mechanik. Po drugie, kiedy spodoba ci się ta gra, dokupując Predatora możesz sobie wprowadzać, możesz na przykład mieszać tę grę i, i, i na przykład będąc grając z Predatorami, na przykład polować na obcych lub będąc ludźmi polować na obcych i tak dalej. Wiesz, to na przykład to co, to, co mi się nie podoba w, w Predatorze, to jest to, że na przykład lokacje są mało zróżnicowane. Po prostu masz dwie lokacje, które są właściwie identyczne. Tylko mhm. jedna się nazywa, wiesz, Dolina tam, Wandelina, czy jakieś się... rezydencje. Rozumiem, Radny że z tymi lokacjami, ulica... bo ja kiedyś grałem w Legendary, w Marvela, rozumiem, że z tymi lokacjami to wygląda w ten sposób, że, do każdej lokacji też masz przypisaną, jakąś tam grupę, powiedzmy, rezydentów, Czy nie? Nie, no, że to jest mniej więcej tak, że lokacja określa ci, co się, co się wydarzy, kiedy pojawia się karta zagrożenia, czy ten hazard, tak? Okej, okay, dobra, rozumiem. I, I po prostu, kiedy pojawia się po raz pierwszy, to się dzieje to. Kiedy pojawia się po raz drugi, to się dzieje to, po raz trzeci, to. to. W, w, w przypadku Legendary Country Predator obie te karty mają po prostu te, to samo znaczenie. Po prostu pojawiać się jakby y, y, y, jesteś bardziej oznakowany, nie wiem, ten mark ci się pojawia na, y, y, na twoim awatarze, co, co, co powoduje, że powiedzmy jesteś. Y, y, y, y, y, lepszym celem dla, dla predatora. Nie? I to jest, to moim zdaniem akurat mm, nie rozwija tych, tych możliwości. Jakby to jest takie, takie pójście na łatwiznę, nie? że warto byłoby jednak pomyśleć, co by można było zrobić, gdy, w, w, gdyby na przykład, nie wiem, urozmaicić to, ten lukier, że z, Kiedy pojawia się tak, że jednak coś innego się dzieje. Oczywiście, kiedy mieszasz lokacje z, z... Kiedy na przykład, nie wiem, chcesz sobie zrobić taki scenariusz, że predator poluje na przykład na pokładzie Nostromo to wtedy masz jakby podwójne znaczenie tych, tych zagrożeń na lokacjach, bo po pierwsze robisz to, co mówi ci lokacja, kiedy pojawia się zagrożenie, jednocześnie też pojawia się jakby znaczek na twojej postaci. To jest, to jest fajne, to jest jakby dużo więcej, kiedy posiadasz te dwie, podst te, te gry, dużo więcej masz możliwości kombinowania, łączenia i tak dalej, jakby Predator też stawia na, na grę rywalizacyjną bardziej jakby To, co w, w Alienie jest bardziej umowne, czy jakby jakaś, jakaś wirtualna punktacja, tutaj na przykład ze względu na punkty honoru, to jest już bardziej konkretne, nie? Poza tym też możesz walczyć między sobą, nie? Na przykład, predator może z drugim predatorem, nie wiem, walczyć, próbować go, go zabić, nie? Wyeliminować. To też jest jakby dodatkowy A czy element. w obcym też jest jakiś element rywalizacji, czy to jest całkowicie kooperacyjna Tylko, nie? całkowicie kooperacyjna, tylko w momencie, kiedy się pojawia obcy, kiedy się pojawia gracz sterujący no, właśnie obcego, wtedy pojawia się no, to zagrożenie. I. Dla mnie Akad opcji ma, ma świetny klina, dlatego że jednak no, to są cztery filmy, które możesz sobie odegrać po kolei te scenariusze. Yy, I w wersji solo, jeśli już grę opanujesz, to ci to może parę godzin tylko zajmie. Naprawdę możesz szybko grać. I, i, i to, to, to, to czasami się zmienia w taką matematykę, no nie, bo liczysz, które karty są ci potrzebne, które nie, jak je przetrasować, co robić itd. i tak dalej. I w pewnym momencie oczywiście to się może znudzić, kiedy grasz solo, ale jednak kiedy grasz w kilka osób, ta gra staje się trudniejsza, bo, ona, bo jej tempo przyspiesza, wiesz, ci, te, te, ci obcy szybciej wychodzą, no nie, bo je, te, te, coraz trudniej jest przetrwać atak, nie? Kiedy, kiedy, kiedy tych obcych jest przynajmniej kilku, na, w, jak jest kilka obcych wiesz, w tej, tej, tej, tej strefie walki, to już właściwie jest pogrzę, no nie, bo to już jest doprowadzone do, do tego momentu, kiedy kiedy nie ma zaskoczenia, obcy atakują i, i, i jest bardzo trudno się z tego wybronić, ale po prostu... Mm, Obcy uważam za, za, za, za tak wracając do tego oryginalnego pytania, za, za grę, którą warto zapoznać się na początku, być może nawet lepsze. Ale teraz jednak k, k, zadam jeszcze jedno pytanie, w takim razie pomocnicze. Yy, hmm. A czy grałeś w ogóle w jeszcze jakieś gry z taką mechaniką deck -buildingu? z identyczną mechaniką, czy po prostu znaczy, chodzi mi, Znaczy z identyczną to chyba, to, to, wydaje mi się, że znaczy nie w tym sensie można sensie było powiedzieć... żadnej grałem z Legendary, żadnej innej serii z Legendary, tak, tak. Z kilka innych gier. Znaczy wiesz, poczekaj, grom... tylko tu jedno, jedno słowo komentarza, bo to też jest tak, tak, że Legendary Marvel, w który ja z kolei grałem, to nie jest tak, że że to jest gra z identyczną mechaniką, ponieważ ja czytałem porównania jednak ten Alien wprowadza dużo więcej elementów, które jakoś tam y, komplikują, może nie chcę powiedzieć, że komplikują, ale, y, ale powodują, że ta gra nie jest taka uproszczona, także że ona się nie sprowadza tylko mm -hmm. do takich prostych elementów, tak mi się wydaje. Nie wiem, na ile to jest prawda. Yy, musiał no, sam mówić, że nie grałeś, no to ciężko. Ja z kolei... Nie tak, się w, w Aliena, gier... ja grałem w Marvela i, i tak prowadził ślepy Kulawego. Nie, no, to nie ja grałem nie gry, jakbyś, no, Właśnie, jakbyś tego. porównał do innych gier w ogóle z mechaniką tak buildingu, tak, bo to pamięta. generalnie te wszystkie elementy, które się pojawiają, to są jakieś tam wariacje, tak, bo czasem w tych grach jest tak, że nie, urzek się nie urzekła mnie e, mechanika deck building, chociaż to, to chyba, nie wiem, czy to jest deck building. Mo chyba to nie jest deck building, ale mogę się mylić. Nie wiem czy władca pierścieni to jest deck building czy nie? Yy, no nie, dlatego że. No, nie, to to, znaczy odpalił, inaczej. W takim razie, to... W We władcy pierścieni budujesz talię jakby poza grą tak. i przygotowujesz się do gry, tak jak w Magicu. Tak. Natomiast jak, jak, jak ja mówię o tej. No to bardziej mówimy o Thunderstone. Thunderstone Advanced to uh -huh. jest jedyna gra, powiedzmy, z takich, takich typowych deck A ruin, czy w jaką wersję grałeś? wiesz co, nie pamiętam, nie pamiętam, bo Aha, grałem... Okay. Yy, to, to mogła być... Ale advanceda. Na pewno była Advance, bo pamiętam... Yy, ona ten, ma już ten trochę typu. inny projekt kart, zresztą bardzo ładne tak, karty. Tak, ale bardzo ona bardzo mnie bardzo nie dana. porwała. To było takie, wiesz, wchodzenie do, do, do lochu, no nie tam, skupowanie przedmiotów i tak, i, i tak w kółko. I graliśmy takie w trzy osoby dostępne. i jakoś tak... Ten... No bo tam jedyny cel to jest tak naprawdę wyczyścić, ja myślę, że to, właśnie, jakbyś jeszcze o tym powiedział, bo ja pamiętam, że jedyny cel i, i właśnie ten powo... to, co powoduje, że te gry, znaczy te gry, to znaczy Thunderstone akurat dla mnie okazał się nurzącą grą właśnie w rozgrywce solo, to było to, że być może lepiej ta gra właśnie się sprawdza w rozgrywce z kimś, kiedy tak naprawdę dwoje ludzi rywalizuje o punkt. No to jest właśnie zagrasz... jedyny element, który sprawia, że ta gra jest ciekawa, że, że coś się zmienia, bo... Bo, bo tak naprawdę jak grasz ma... solo, to, to tak naprawdę to się sprowadza do tego, że musisz tłuc te, te stwory, kupować coraz to nowy ekwipunek. Część z tych stworów wychodzi, bo musi wyjść, bo bo nie jesteś w stanie po prostu cały czas wchodzić do lochów. Musisz część tur poświęcić na, mówię o Thunderstonie, na wchodzenie do wioski, żeby sobie rozbudowywać tą talię. E, więc część stworów ci przepadnie. część Wszystko zależy od tego, jak one się ułożą w tej talii. E, I to wszystko powoduje, że w gruncie, że to jest takie monotonne i tak naprawdę na końcu to się sprowadza na, do porównania punktów Twoje zabite stwory kontra stwory nie, i karty, no to, które to, kupiłeś kontra... To zdecydowanie kontra, na przykład e, e, Legendary Encounters to się broni, bo po pierwsze w, w, w grze w kilkuosobowej wzrasta poziom trudności, po drugie jest element współpracy, ale to nie, nie jest tylko na element współpracy, że my tutaj rozmawiamy z co będziemy robić, tylko są karty, które mają tak zwaną e, cechę współpracy, no nie? Coordinate, albo są na przykład karty, które mają, i e, to już w tym dodatku e, z jest e, Call for Help, czyli jakby takie wezwanie wsparcia, które no, działają, rozwijają się no, tylko na zasadzie właśnie tego, że grasz z innym graczem, no nie, że, że to jest to, poza tym jest to takie takie planowanie, nie? że w, mamy, mamy obcych i teraz tak, jeśli każdy będzie sobie, sobie amuzą, to, to to jest prawie pewne, że przegrasz, dlatego, że, że gra bardzo szybko, no nie, u, potrafi ukarać taką lekkomyślność, myślność, na przykład nie podejmowanie Aha. wspólnie decyzji, czyli na przykład, nie wiem, puszcza tego obcego, bo on na przykład mnie nie zabija, ale wiesz, w momencie, kiedy on zaczyna stanowić zagrożenie, yy, kiedy jest sam, to jest jeszcze pół biedy, ale w momencie, kiedy zaczynają się obcy grupować, to jest, no to, jest, to jest coś, co łatwiej oczywiście byłoby przedstawić, żebym miał te karty na stole, żeby ci to myślać, ale... A powiedz mi, czy grałeś w tą grę solo, w yy, Aliena? Tak, no ja przede wszystkim grałem solo, ale ja grałem... Oceniasz, jakbyś miał... Ale poczekaj, bo mnie no, bardziej interesuje. Nie, no, no, to okay, solo ja, jest... zak ja zakładam, ja zakładam, że granie oczywiście z kimś, no to jest, wiesz, to podobnie z Marvelem. No jak, jak grasz z kimś w Marvela, to jest super, to, to jest zupełnie też inny, inny poziom e, rozgrywki. Natomiast moje pytanie jest teraz, e, wiesz, ja tak pytam pod tym konkretnie kątem, bo akurat szukam dobrej gry teraz, e, która wypełni lukę po Time Stories, e, która, która, by mi, która by się dobrze sprawdzała w grze właśnie solo. Więc dla mnie po prostu gra przestała mieć tajemnicę w Penmencie po kilku rozgrywkach, mm. więc ona stała się dosyć prosta. Brako... I tutaj możesz kombinować, jak sobie wiesz, stwarzać wyzwania i tak dalej, ale nie ma takiego pro, pro, pro, prostego sposobu, dlatego A, że no, możesz właśnie. ułatwiać grę sobie poprzez dodawanie pewnych kart, na przykład z. Czyli chcesz mi powiedzieć, że tak naprawdę każdy z tych scenariuszy ma tak naprawdę. Znaczy, w momencie, kiedy już go raz przejdziesz. Nie, raz. No wielokrotnie. To jest, to jest tak. Że ja, oczywiście, ja taki, oczywiście rozumiem to jest tak, że tak 10-20 ale... razy. To już właściwie też ta rozgrywka będzie nie tyle, że powtarzana. To wtedy warto, żebyś sobie pomyślał o tym, jak, jak pomieszać te scenariusze. Co, co, co na przykład możesz wziąć kilka zadań z innych scenariuszy i wtedy sobie wymieszasz. Nie musisz grać kanonicznie, w tym sensie, że tylko te trzy scenariusze, kiedy grasz pierwszy film, tylko po prostu możesz sobie tutaj e, coś zmieniać. Jakby są drobne rzeczy, które możesz zmieniać, które wpływają na to, jak, jak ci się gra solo. Rozumiem. Aczkolwiek Rezumiem. No, myślę, że to zależy, ile razy zamierzasz grać, no nie? bo moim zdaniem e, ta, gra, ta gra solo się sprawdza. Ona jest całkiem przyjemne, a to nie jest tak, że... A, czyli rozumiem, tak... że później jak, jak sobie wymieszam, tak, bo ty powiedziałeś, że tutaj te kilkanaście, dwadzieścia razy, to rozumiem, że tu mówisz o sytuacji, w której grasz te scenariusze jednak zaproponowane przez twórców, tak w tym kształcie, w którym one zostały... Znaczy one są podzielone, jakby posegregowane... No, w... Rozumiem, w myśl... tak, ale, ale zasadniczo grasz, grasz według tego, tego, tego, powiedzmy, co przygotowali twórcy, natomiast w momencie, kiedy jakby już je ograsz i powiedzmy one przestają mieć, tak jak mówisz, dla ciebie jakieś tam tajemnice, już, już wie się, takie przejść tak. mniej więcej, to wtedy lekarstwem na to jest po prostu granie w taki wariant. Potem tak. też słyszałem o tym, że ten wariant dowolny, czyli sobie możesz wymieszać po prostu. Tak, tylko że tam nie ma czegoś takiego, że tam rozwiązujesz jakąś zagadkę, czy jakąś tajemnicę, wszystko. Yy, yy, scenariusze polegają na przykład na tym, żebyś odnalazł, na przykład, nie wiem, jakieś dwie rzeczy. No nie? Już na początku to powiedzmy, że musisz odnaleźć dwie sądy tam SOS. Nie? I one w momencie, kiedy je o, o znajdujesz, po prostu je odkrywasz, nie? skanując lokacji albo kiedy karta wchodzi do, do strefy walki. No to automatycznie znajdujesz tą kartę, kiedy znajdujesz drugą, zmienia się do kolejnego zadania, wiesz, jakby przechodzisz do kolejnego zadania i, i, i to, jest, to jest jakby tryb prosty. No. A jakbyś grał w tym wariancie mieszanym, to wtedy też masz jakieś takie obiektywy, powiedzmy jakieś takie cele do zrealizowania, czy... No tak, znaczy... Generalnie te cel... Tylko, że one są wtedy po prostu wymieszane, tak? No tak, znaczy cel, cel zawsze jest na zadaniu określonym i na przykład rzeczy, które są związane z tym celem są związane z, z, z mini połączono mhm, do tego celu. Rozumiem, rozumiem. I to... A ile jest w sumie tych, tych, kart, tych talii I, i, i, i Chodzi mi o to, ile, ile tego jest? Nie, każdy, każdy, każdy, film, 10, każdy scenariusz ma trzy mini talie. 9, okay. 9, 11 i 13 kart, czyli jakby pierwsze zadanie to ma 9 kart, drugie zadanie ma 11 kart. Czyli 3, masz 12 2, powiedzmy takich 33 talii. 33 z... karty powiedzmy na, na scenariusz. Cztery scenariusze. Okej, okay, nie, nie, poczekaj, bo tak, to, to, i teraz rozumiem, że mieszać te karty możesz. Yy, znaczy, mm, możesz na wziąć, z... wziąć jeden cel z pierwszego scenariusza, jeden z czwartego, jeden z drugiego tak. na przykład. I, I dowolnie. I, i wtedy dowolnie. Moment, w momencie, wymieszać. kiedy bierzesz te karty sobie zale, mieszasz to wtedy te mini deki. Do tych scenariuszy bierzesz ze sobą, jakby i, i z nich układasz. No, do, tak, tak, tak, to, to ja to rozumiem. No i to, jest, i to jest jakieś rozmaicenie. Tylko tak mówię, A kiedy stworów, pojawia... przeciwników też jest jakoś osobno generowana, też składana z kilku jakichś no, tam. tam jest taki moment, e, właśnie to jest to, że ta, ta gra zyskuje wtedy, kiedy grasz tak więcej niż trzy osoby, bo pojawia się też takie jakby e, sekretne zadanie, no nie, które, które się aktywuje dopiero, kiedy pewna karta pojawi się w grze. I wtedy odkrywasz, no nie? Wiesz, jakąś taką tajną agendę i wtedy okazuje się, że no dobra, jesteś ale, ale bez tego, bez, Okej, okay, ale bez tego sekretnego zadania. Jak, powiedzmy, to jest jakiś tam wariant. Mhm. No to, natomiast chodzi mi o to, że jak budujesz kartę swoich przeciwników, czy tych... No nie, tych... no to jest tak, że jakby zadanie określa ci, jakich masz przeciwników. I to jest związane na przykład, nie wiem, no, no, no z filmem. Czy jesteś w stanie sobie... Wyobraź, tam nie tylko, e, ale to, w tej, to rozumiem, że ci przeciwnicy są w tej talii danego pomieszczenia, tak? Czy danego celu, czy nie? Tak. Czy, tak. czy jeszcze no sam pewne się rzeczy jest tam, tak? Dodatkowo masz właśnie taką talię, y, z której jakby dobierasz przeciwników, obcych Zależnie od tego, ilu, ilu mm -hmm. e, masz graczy. Czyli ewentualnie, jeśli chciałbyś sobie grę uprościć, bo, bo oni... Znaczy, tak, tak, to, tak to jest skonstruowane, chociaż nie sądzę, żeby to było tak, w tym momencie tak, takie duże uproszczenie, Możesz sobie, powiedzmy, wybrać jakiś mocniejszych przeciwników, ale masz dodatkową talię obcych i zależnie od tego, w ile osób grasz, tyle tych kart przeciwników dotazujesz. Czyli powiedzmy, grasz w dwie, w dwie osoby, Czyli do każdej minitali jeszcze do dwóch losowo wybranych kart stali obcych dorzucasz do tych kart. Czyli jakby masz mhm. w sumie więcej więcej więcej przeciwników do, do pokonania, do zabicia. I w tak jak mówię, no, w wariancie, tam jeszcze kolejnym pojawia się możliwość tego, że pewien gracz, który został opanowany no nie przez Heisagera, no nie za, zainfekowany przez Heisagera, no nie może może się y, zmienić w, w obcego i wtedy przejmuje właśnie rolę przeciwnika, nie? który stara się jak najszybciej wykończyć innych graczy. No nie? I, I to jest dobre właśnie w Predatorze, że yy, cała te, ten schemat tych minitali i, i tych zadań, on, on po prostu przestaje mieć, znaczy on ma inne znaczenie, czyli jakby minitali mhm. zostają, bo, to, bo, bo, bo zwierzyna musi nadal się pojawiać, tylko tak mówię, sposób wychodzenia tej zwierzyny jest inny, nie masz zadań, masz tak zwane testy, pojawiają się pułapki, które, które wiesz, jak jeśli, jeśli uda ci się rozbroić taką pułapkę, no to zyskujesz to punkty honoru za to, że ci się udało. Jakby to wszystko już ma, ma znaczenie. Więc jakby jest w tej grze ten element, który, znaczy, jak mówię, w każdej grze, w której masz wariant solo, on w pewnym momencie staje się no, no, w jakimś momencie już mało zaskakujący. Hmm. Nawet jeśli sobie, hmm, ale, ale, ale, no tak, ale chodzi mi o to, że ja mówię na zasadzie, kiedy powiedzmy zagrasz, nie wiem, 10, 20 gier. To wtedy może do niej związku, że OK, no myślę, że, że już wszystko widziałem, teraz e, może zacznę kombinować, może wymyślę sobie własne zasady. A w którym momencie, tak grając w jakiś scenariusz, zdajesz sobie sprawę, że musisz kupić kartę w takich i takich kombinacjach, żeby przejść? Nie, znaczy to nie w ma grze. tak, bo generalnie nie ma tak? W, w, tej, w tej grze y, cały czas dokupujesz karty, tylko wiesz, że w pewnym momencie, i to są właśnie te końcowe talie, przeciwnicy, czy obcy są na tyle potężni, że ty, że ty musisz jakby nie tylko dokupywać kartę, ale też przeczesywać swój deck, na przykład pozbywać się kart. I tu już dochodzi taki element strategiczny, no nie... Który, który polega na tym, no. że zabijasz jakby karty własnych postaci. No. I to Zgadza jest... się, tylko to jest, to jest jakby, wiesz co, to jest też ten, jakby to jest element tej mechaniki tak naprawdę. Mhm. Bo to w każdej grze, która ma mechanikę tak buildingu, w którymś momencie stajesz przed takim, znaczy musisz zachować pewnego rodzaju równowagę między dokupowaniem tak. kart, a później stopniowo odchudzaniem talii z tych kart, które na późniejszym etapie już przestają być potrzebne, tak, no bo nie tak. wiem, musisz zdobyć jeszcze lepsze karty i chcesz powymieniać te stare na no, jeszcze lepsze i tak dalej. Dlatego właśnie, przez to, że, że Legendary Encounters jest grą zamkniętą, do tej gry nie wychodzą jakby mniejsze dodatki, które uh -huh. zwiększają liczbę kart, jakby sp sprawiają, że e, coś się może zaskoczyć, nie? No to, to uh -huh. w momencie, kiedy już znasz wszystkie karty, wiesz, czego się spodziewasz, wiesz, jakie kombinacje działają i tak dalej, nie myślisz, nie tworzysz tak zwanych combo dlatego że tutaj e, te, te, ta współzależność na, na kartach wynika z tego, że e, po pierwsze, karty są według... Znaczy, masz karty postaci i one są jakby związane ze sobą. I, I przeważnie to wygląda tak... Oczywiście to też możesz mieszać i to też wprowadza pewne utrudnienie. Jeśli chciałbyś na przykład nie wiem, wprowadzić część postaci z pierwszego filmu i część postaci z drugiego filmu nie? i wymieszać je. Nie? Też masz taką możliwość. To jest to sprawdzone. Jest Ale generalnie chodzi o to, że y, łatwiej jest, kiedy masz y, z jednego tylko, powiedzmy, scenariusza, Postacie, bo one lepiej ze sobą współpracują. Dodatkowo A mają. Mi, czy, czy tutaj się wcielasz w jakąś konkretną postać, czy raczej każdy gracz buduje sobie talię i na przykład każdy gracz może mieć kartę Ripley, ry tak? Nie, więc tak. Grę zaczynasz od, od, od wyboru awatara, czyli yy, mhm. takiego archetypu. I ten archetyp tak. może być. Yy, tutaj nie ma postaci związanych z filmem, w tym sensie, że to nie ma, nie pojawiają się konkretne nazwiska, o, że się tak wyrażę. Komarz po prostu, nie wiem, agenta CIA, detektywa. Nie wiem, gangstera i tak dalej, i każdy z tych archetypów, oprócz tego, że ma, yy, nie wiem, jakąś tam określoną liczbę punktów żywotności, no nie tam y, życia, też dostaje dodatkową kartę, którą od razu już stosujesz do swojej talii. I ona to jest jakaś karta specjalna, która ma jakieś dodatkowe yy, funkcje, których nie mają, na przykład, inne karty. I teraz tak. Wszystkie te karty z takiego deku, do którego dobierasz, karty do tej, tej swojej talii, to są właśnie już postacie z filmu. To już są konkretne postacie związane z filmem. I tam każda, każda postać ma przeważnie kilka wariantów. Czyli powiedzmy, nie wiem, No jest Lambert, jest, jest Dutch, jest Mac, jest Dillon, no nie? Powiedzmy, wiesz, z, z, ja tak wymieniam nazw nazwiska, które pamiętam z, z filmów, no nie? I każda z tych post postaci ma 14 kart. Mhm. Pięć, po 5, to jest w sumie 14 kart, więc tak jakby dwa razy po 5 jedną kartę, Jedna, jedna karta w trzech kopiach i jedna karta w jednej kopii. I to generalnie jest jakby ta postać i ona ma te, te, te karty, znaczy te, związane z tą postacią i no, wtedy, kiedy dobierasz, no to wiadomo, że rzucasz tę kartę i, i to jest jakby ta postać, kiedy ją zagrywasz, tą, tą kartę, zagrywasz tę postać. To jest trochę inaczej, niż jakbyś sobie wyobrażał, że grasz konkretną postacią, na przykład nie grasz Schwarzeneggerem czy na przykład, nie wiem, kimś innym z filmu, tylko grasz jakimś archetypem i dopiero mm -hmm. rzucając te karty jakby zagrywasz w danej sytuacji pojawia się więc na scenie ten i ten. I tak mówię Generalnie to jest świetna gra do, do, do gry solo i ona się sprawdza. Ja przede wszystkim e, e, to, to nie tylko, właśnie. To, A cały czas oprawa. grasz w to solo, czy, że tak powiem, z jakiegoś powodu. Nie, no ostatni raz grałem, powiedzmy, przyznam się bez bicia, że grałem miesiąc temu, bo nie miałem za bardzo jak tego, nie jak rozłożyć. I Aha. W, w gry z G to akad był Elish Horror, który sobie rozłożyłem, żeby zobaczyć ten dodatek. No ale teraz, właśnie, bawię się z Predatorem i, i, i jakby. Wiesz, tam, tak mówię, no mechanika ona, ona, ona się nie, nie zużywa tak szybko, nie nudzi tak szybko, jak, jak w innych e, grach, które, które widziałem, i, czy jak na przykład w Thunder... E, Thunderstone, jak on się nazywa, Thunder Thunderstone Advance, tam, tak, tak, tam po prostu mnie to nie pochwyciło. tam y, Być może... Y, ona była bardziej rozbudowana, kiedy myślisz o tym, jak, jakie są zależności, jak kupujesz te karty, no nie, gdzie, gdzie masz, że masz to miasto, masz te, te podziemia i tak dalej, ale jednak moim zdaniem ten klimat, wiesz, te karty w ogóle fantastycznie wyglądają, pudełko jest rysowane i pudełko zdradzało mi taką, wiesz, zawartość, znaczy przygotowywało mnie na to, że karty będą bardzo komiksowe i one Owszem, są komiksowe, ale jednak jest ten, ten, ten te obrazki są dużo dość rzadsze niż mi się wydawało. Zresztą w ogóle fantastyczne. Ale jak, jak byś ocenił w ogóle tą szatę graficzną, tej grę? Jest bardziej no ja powiem... spójna, jest bardziej spójna niż mm -hmm. w obcym, bo w obcym była jednak taka e, straszna zależność, że niektóre gry, niektóre karty były mocno komiksowe, taka kreska była wręcz, no, prosto z jakiegoś takiego prostego komiksu wyrwana, a były znowu jakieś fantastyczne takie artworki, które mógłbyś sobie wydrukować na cztery i powieści na ścianie. Więc, jakby, gdzieś, gdzieś, tu była niesamowita różnica. Tu są bardziej spójne. Tu jest jednak, jest mocny klimat, są yy, przepiękne. One s, nadal są, mają szny taki komiksowy. Taki, Czyli taki... jednak lepszy, lepszy jest ten predator. Wiesz, ten predator mi się wydaje, że to jest to, w taki naturalny sposób e, e, pewne rzeczy ewoluowały. I, i e, przemyślono sobie pewne, pewne, e, pewne aspekty tej. Część rozbudowano, i to jest, to jest jednak. Ja nie wiem, co może być kolejną e, częścią, no, co mogliby wymyślić w Encounters. Prawdopodobnie już nic z, z tego, no, chyba żeby zrobić coś takiego Legendary Encounters Marines w e, coś w tym stylu, I, i, i to by w jakiś inny sposób łączyło tematykę dwóch poprzednich filmów, ale moim zdaniem posiadanie tych dwóch gier, Alien i, i Predatora, Legendary Encounters, no, sprawia, że, że to jest jakby kompletny zestaw. I, i mi się bardzo podoba. Mhm. Ja jeszcze nie próbowałem tego wariantu, przynam się, który miesza obie, obie te, te gry, no bo na razie chcę się rozegrać w, w tej, tej wersji podstawowej Predatora, ale na rozumiem. pewno jak, jak będzie jakaś, jakaś zmiana, jak bym zmienił opinię, rozum... to, to, to się odezwę. Nie? Rozumiem, że... 9 graficznie... Dachmanów na 10 daje. Okej, okay, ale rozumiem, że graficznie wyżej cenisz jednak Predatora. Ja cenię je na bardzo podobnym poziomie, tylko mhm. jak ja mówię, no, y, bardziej spójne są te grafiki w Predatorze, nadal na, na bardzo wysokim poziomie, tylko po prostu bardziej spójne, że, że jak weźmiesz dwie karty z różnych tych, to one nadal wyglądają podobnie, a jak weźmiesz sobie, nie wiem, kartę postaci z, z obcego i kartę na przykład, nie wiem, y, ataku, czy tych tak zwanych strajków, enemy strikes, no to, to jest różnica mhm. kolosalna, bo te karty z enemy strike, one są przepięknie rysowane, to są, mówię ci, to są artworki, takie, nie wiem, no namalowane wręcz, nie? a, a, a, a no jednak jest różnica ale to, to nie chcę się nazwać na taką rzecz bo nie samą grafiką człowiek żyje e, a tutaj. E, w... ale jednak wiesz wydaje mi się, że w grach planszowych przynajmniej z mojego punktu widzenia nie, nie no klimat jest to cię zapewniam, to zapewniam cię, że jest klimat jeszcze jak sobie włączasz muzykę z, z, z filmów gdzieś tam sobie, sobie grającą w tle lub ewentualnie jakiś taki ambient y jakichś takich szpitalnych korytarzy, bo one też pasują, wiesz, też oddają, wiesz, taki taki mrok kosmosu, nie? że tam, tam, czasami taka cisza przerywana jakimiś dudnięciami, nie wiem, jakiś rur i tak dalej. To jest mm -hmm. super sprawa, to jest świetny klimat i, i naprawdę polecam. Drogi Iriuszu, to sobie planszkowy końcik zamkniemy, chyba, że chciałbyś minutkę powiedzieć na jakimś innym jeszcze odkryciu. No Czy... ja bym tylko powiedział już na sam koniec, że y, jak już dajesz mi taką możliwość y, zabrania głosu y, jeśli chodzi o gry planszowe, to w tym 2015 roku odkryłem znakomitą grę, która się nazywa Forbidden Stars. Y... Forbidden Stars, nie znam. No, to jest gra z uniwersum Warhammera 40 tysięcy, więc pewnie bliska Twojemu sercu. Czy to jest taka gra planszowa, bitewna, ale uproszczona? Coś z tego? Nie, nie, nie, to, periozol, jest gra, to jest gra, ja bym powiedział, że to jest bardziej RTS na planszy mamy galaktykę, którą składamy, czy powiedzmy przestrzeń kosmiczną którą składamy z takich kafelków kwadratowych, na tych kafelkach są jakby zawsze cztery obszary jakieś planety, jakieś, jakaś przestrzeń kosmiczna, mamy swoje wojska, mamy wojska takie planetarne które Piechociarzy, powiedzmy, tak, czy, czy wojska zmechanizowane, które jeżdżą sobie po planetach. Mamy statki kosmiczne, które latają między planetami i gdzieś tam transportują te nasze wojska. Mamy jakieś tam drzewko technologiczne. To wszystko jest dość uproszczone, ale rzeczywiście gra jest niesamowita. Wydaje mi się, że jeśli, znaczy powiedziałbym tak, że myślałem, że Time Stories będzie na pierwszym, ale to, no, wydaje mi się, że Forbidden Stars jest na pierwszym miejscu. Ale Nie no, gra jest... Warto się tak, zainteresować Forbidden Stars by... z uniwersum może... Warhammera, czy przy okazji opowiem o niej więcej, bo wydaje mi się, że już żeśmy... To w następnym odcinku już, w takim razie być może ci się opinia zmieni do tego czasu, ale na razie warto się zainteresować. Tak, tak, tak. To a propos kosmosu... Kosmiczny materiał wideo obejrzałeś. Tak, kosmiczny, ale czy grałeś taką Rebel Galaxy? Nie. To jest Ale zaraz sobie wygooglam, żeby zobaczyć. Bardzo giecie, bo sympatyczna, że... mała gra. Hmm. To się wszystko hmm. zmienia. Bardzo sympatyczna, mała gra, a później, jak. Nie, bo to jest mała gra. Dał, ja w... się... Przede wszystkim ona jest mała, jak na standardy dzisiejszych czasów, bo ona w cyfrowej dystrybucji. Na Xboxie one, bo w takiej, w takiej wersji gram, zajmuje... jest widać z kabiny statku? Z nie, czy nie, ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie. To nie, jest... no to to ja, ja to nazywałem Entry Level Spacing, czyli taka gra e, w, jest kosmiczny symulator takiego pirata. Jesteś kosmicznym piratem, który, który pojawia się w tym świecie nie poprzez wciągnięcie przy, przez jakąś tajemniczą postać do monitora, no nie przez jakiś tajemniczy portal, ale do, dostajesz w spadku po ciotce, czy wydaje się, że w spadku. Stady kosmiczne, taki podstawowy, taką podstawową fregatę, tak czy jak się mówi, to, bo ty pewnie jesteś lepiej, lepiej opanowałeś te pojęcia, no nie z żeglugi. No i tak się zaczyna ta fabuła, no nie, fabuła oczywiście jest, jest, jest prosta jak konstrukcja cepa w, w Spacey masz parę takich momentów. od punktu A do punktu B. Latasz od punktu A kupujesz, do punktu B. Handlujesz. Jakieś, jakże powiedziałbym, jak to powiedzieć, jakże kreatywnie nazwane surowce typu Titanium, Uranium albo jakieś inne jeszcze... są, są masz, masz kilka rodzajów surowców. Oczywiście są, są pewnie jakieś takie rudy kosmiczne, które możesz zdobywać mhm. niszcząc asteroidy, meteoryty i tak dalej. Masz jakieś nielegalne rzeczy, tym możesz handlować. I to jest taki bardzo uproszczony, prosty element kupiecki. Czyli patrzysz, gdzie jest tanio, kupujesz, sprzedajesz tam, gdzie jest drogo. Tylko, że to na dłuższą metę się nie sprawdza, dlatego, że mało na tym zarabiasz. I elementem, na którym zarabiasz, są misje. I to misje są różne, takie typu idź gdzieś tam, leć, ochroń kogoś, albo idź gdzieś tam, leć, zabij kogoś. Do misji właśnie fabularnych, znaczy jest właściwie jeden wątek fabularny, związany właśnie z tą ciotką. Okazuje się, że ciotka ci coś zostawiła, jakiś przedmiot. No i teraz chodzi o to, że częścią tej tej, tej, tej linii fabralnie zostawisz, co to jest za przedmiot, jak go uruchomić itd. itd. No i e, w, w międzyczasie prawda, próbujesz zarobić, kupujesz sobie lepszy statek, wiesz, lepszą broń, walczysz z tymi piratami kosmicznymi dalej. No i też w pewnym momencie kupujesz sobie napęd podprzestrzenny, który, który pozwala ci podrowiać do innego układu. I tak dalej, no i to, i to się zmienia, no nie? Ja, ja większość czasu, który teraz grałem, spędziłem w tym pierwszym układzie. Niedawno się przeniosłem do tego drugiego, tylko to jest taka gra, w której bardzo dużo po prostu się blinduje. No ciągle, wiesz, lata ciągle się strasz I o ile to strzelanie mi się nawet całkiem podoba, bo to jest... E, e, kosmos jest płaski. Przeważnie e, w grach jednak, e, też się dzieją w kosmosie, masz możliwość latania, wiesz, góra, dół, na lewo i prawo i tak dalej, i tak dalej. Tu tylko do przodu, do tyłu, lewo, prawo. co jest, co jest ciekawym zabiegiem, bo to sprawia wrażenie, że tak naprawdę ty nie masz tylko kosmicznego, tylko właśnie e, jakiś statek na morzu. I, ty, tylko, i tym, prze, tym morzem jest kosmos. I na dłuższą, na, na dłuższą metę to się sprawdza. Dlatego, że y, sama rozgrywka jest y, na tyle wystarczająco skomplikowana, że y, walka polega na tym, że strzelasz się, wiesz, na taki, kto dłużej wytrzyma, no nie ostrzał. I masz Jakieś tarcze, masz jakieś deflektory, masz wieżyczki, masz e, wyrzutnie rak, itd. itd. To, jest, to jest sympatyczne. Tylko tak mnie, w pewnym momencie ja się, ja się trochę tą grą znudziłem i to chyba z tego, co, co słyszę, opinie, każdy dochodzi do takiego momentu. A ty w jakieś dziwne gry. Grasz. Ludzie grają w jakieś, wiesz, nie wiem, Tomb Raidery. A już w tam Tomb co tam, co tam teraz wyszło. Jakieś takie tytuły Star Wars, jakieś tytuły wiesz, z pierwszych stron gazet. No, ale wiesz, to no, dla mnie gra to gra, ja nie rozumiem, czy gra jest Triple A, czy niezależna. No, to... Nie, ale ja mam wrażenie, że ty wymieniasz jakieś tytuły no, na zasadzie jakiś Life is Strange, Rebel Galaxy, zaraz zaczniesz grać znowu w The Path i wiesz, i to się skończy nie, Graveyardem nie nie nie, w końcu. Bo, nie, nie, nie, musisz się obawiać. A w Graveyard grałeś? Nie musisz się obawiać, nie, nie grałem. Nie, czekaj, grałem. Chyba grałem w The Path, ale w The Graveyard nie. Nie mhm. musisz się obawiać, nie, nie zmieniam Polecam. tutaj, nie przechodzę na drugą stronę Świetna mocy. Gra. Po prostu ja, ja bardzo, bardzo lubię Space Simulator, tylko że ja po prostu nie mam czasu ani energii, żeby no zainwestować czasu, go w, w Elite Dangerous. Mhm. I, i, I Rebel Galaxy mówicie, jest to jest mocno, uproszczona, mocno uproszczony symulator właśnie, taki Space Simulator. Ale co ten Elite Dangerous to jest taka, bo to już słyszałem, że ktoś... No to jest gra, w, która ma po prostu, macie w jakimś tam stopniu e, zasymulować bycie właśnie takim kosmicznym privateerem, takim, takim, takim kupcem, łowcą i tak dalej, i tak dalej. I to, jest, to jest dosyć mocno rozbudowany aspekt tej gry. Wiesz, to latanie, ta symulacja, to dokowanie, wiesz, to wszystko, co jest związane właśnie z lataniem, masz widok z kabiny, więc jakby jest, jest, jest mocno... Tylko nie chcę się wypowiadać, bo plakat w dangerous nie grałem, grałem w Rebel Galaxy. Jeśli, no to tym ty bardziej powiedzieć, możesz odpowiedzieć co... na pytanie, co lepsze. Nie no, to, to co ma fantastyczne w ogóle Rebel Galaxy, bo jednak gra Rebel Galaxy wydaje mi się być no nie, no, nie być tej samej kategorii wagowej, co Elite Dangerous, ale jednak muzyka w Rebel Galaxy jest świetna. Jeśli ktoś lubi y, te same takie gitarowe, riffy rockowe z taką nutką country, nie wiem jak to powiedzieć, jak na przykład masz w Starcraftzie. Kojarzysz muzykę z StarCrafta oczywiście. Uh -huh. Albo z takiego serialu jak y, Firefly. To, to jest dokładnie ten klimat. Bo to jest właśnie... Mm -hmm. Bo jesteś takim kowbojem w kosmosie. A czy ty nie kupiłeś kiedyś takiej gry planszowej Firefly? Nie, nie. Zastanawiałem się to po, po takiej dygresji, ale doszedłem do wniosku, że, że ona nie jest... Że to jest świetne, że ona wykorzystuje te elementy Firefly, ale on, obejrzałem sobie kilka recenzji w internecie i jakoś nie, nie, nie przekonałem się nie przekonałem się do niej. Więc y, Rep. Galaxy, świetna ja muzyka. Ja serialu nie widziałem, ale... Bardzo powtarzalna, ale, ale przyjemna. Z doskoku, jak sobie tak gram. To ona bardzo mi e, przyjemnie umila czas, ale nie widzę... Ja miałem taki jeden moment, że po prostu grałem chyba, chyba z 5 z, e, z godzin pod rząd, może trochę mniej i, i no, powiedzmy cztery, o, jak się mam targować. I w pewnym momencie czułem takie bardzo duże zmęczenie materiału i to nie była dobra, dobra rzecz tak długo grać. Dlatego, że ta gra nie oferuje... że Nawet ta fabuła, która jest, ona jest ciekawa, bo tam odkrywasz ten przedmiot, ten, to, to widmo, ten spektrum. Nie? Okazuje się, że to jest jakiś... Że to żyje, w tym sensie, że to jest jakaś, jest zawarta w tym urządzeniu sztuczna inteligencja. I, e, wiesz, no, to, to kieruje cię, no wiesz, jakby odkrywając te różne rzeczy, no nie jakby w, y, posuwa się ta fabuła do przodu i zastanawiam się, czy ta gra w ogóle ma jakiś, jakiś koniec fabularny. I pewnie tak, no bo jeśli jest jakaś tam fabuła, to musi być ta ostatnia misja fabularna, ale jednocześnie ta gra jest otwarta, że może zupełnie to zignorować. Możesz tylko się bawić w robienie tych dodatkowych misji, w rozbudowywanie statku i tak dalej. I te statki po części, oczywiście, no, to jest też inna skala i inna jakość grafiki, ale niektóre wyglądają bardzo podobnie do tego, co masz w Online. Więc to też można powiedzieć, że to jest, jeśli, jeśli takie gry jak i e Online ci przytłaczają, a chciałbyś czegoś mniej, mniej skomplikowanego, wręcz prostego, bardzo prostego, to to jest właśnie Rebel Galaxy. To jest taka gra dla ciebie. Tylko tak jak mówię, to jest gra dla kogoś, komu nie przeszkadza grind, komu, komu nie przeszkadza robienie w kółko tego samego. Jednocześnie <śmiech> lubi takie bitwy morskie w kosmosie. O. I tak, tak się wyrażę. Tym zakończysz. Tak, tym mhm. zakończę moją krótką wrzutkę na temat kosmosu i, i gier e, kosmicznych. E, drogi Liuszu, a ty grałeś w jakąś grę komputerową ostatnio? Tak, grałem oczywiście. Ciekaw jestem, najpierw zadam pytanie pomocnicze, czy rozmawialiście już na podcaście o Dragon Age Inquisition. Pewnie tak, pewnie tak. Ale, tak? ale jeśli... Hmm, jeśli ja przecież ci... nie grałeś w tą to jak mogłeś rozmawiać. Jest profesjonalnie. Ja na przykład jej nie recenzowałem. Ja nie A kto recenzował? Tu jakieś recenzje są na tym podcaście? Od kiedy? No nie, przecież sam wystawiłeś... Znaczy ja wystawiłem w Twoim imieniu oczywiście e <coughs> ocenę że Time Stories, więc można powiedzieć, że są recenzje. Nie, no całe dobrze. życie to jest recenzja, nie, ale już, recenzja, ale nie oszukujmy się. Kiedy wiesz, wyrażasz ocena, opinię na, na jakiś temat. ale kolego. kiedy wy, wy, wyrażasz Ho -ho -ho opinię na jakiś temat i zrobisz to w takim fantastycznym miejscu jak, jak nasze wirtualne studio, e, zwracając się do miliona słuchaczy, no to, to wiesz, że twoja opinia to jest jak recenzja. Dobrze, więc ja zagrałem w grę Dragon Age Inquisition. Ja zagrałem w tę grę z. Dzięki uprzejmości no, jej. jej access. W, końcu, w końcu płacę za ten jej access, więc w końcu stwierdziłem, że zagram. Ja pamiętam, że zagrałem w tą grę na początku, jak tylko ona się ukazała, ponieważ użytkownicy jej access dostali taki chyba 10 godzin grania gratis. Na podobnej zasadzie, na której grali, miałem możliwość zagrania w Star Wars. Mhm. No, te nowe Star Wars, nie pamiętam jak one się... One mają jakiś podtytuł, czy nie? The Battlefront? A, Battlefront, no Battlefront. właśnie. Star Wars, Star Wars Battlefront. Battlefront. Dokładnie. Um, zawsze mi się to myli ze Star Wars Galaxies, z tym MMO, która kiedyś tam była, no nieważne. No więc sięgnąłem się. więc grałem w, w wieki temu, znaczy wieki temu, no w, w momencie kiedy była premiera zagrałem i powiem szczerze, że ta gra mnie wtedy zupełnie do siebie jakoś nie przekonała, ale usłyszałem kilka bardzo pozytywnych opinii y, tutaj od, kogo? od takiego jednego kolegi replikanta y, tak, od kolegi replikanta. i Pozdrawiamy. E, s, pozdrawiamy. I kolega, wiesz, no tutaj nie będziemy tutaj reklamować i mówić nazwisk, czyli od Michała e, Nexusa. I, e, I Michał mi bardzo tą grę, że tak powiem, zarekomendował swoimi wypowiedziami. Wypowiedziami, ale przede wszystkim czynami, swoim świadectwem gracza, jakbym to powiedział. To znaczy widziałem regularnie, że siedzi i gra, a ja, e, że tak powiem, wpatrywałem się bezmyślnie. Michał, w. Michał, który w... mówi, że nie ma czasu na nic, gra w taką grę, jak... Dragon Age Inkwizycja. No, I powiem Ci szczerze, że wpatrując smoczy się bezmyślnie... Wiek. Mówmy pewną wersję polskiego Inkwizycja. Wpatrując się bezmyślnie w ekran YouTube'a na, na moim Xboxie One, stwierdziłem, że w końcu zagram w Dragon Age'a. No i powiem szczerze, że przebrnąłem przez ten początek, który jeszcze taki był dla mnie niezrozumiały. Po elficku był. I jak już, że tak powiem, się z, że tak powiem, w miarę zorientowałem, o co, o co tutaj chodzi, łącznie z tym, że jakby sterujemy drużyną i, z, i ten skład drużyny możemy sobie dowolnie zmieniać, no wszystko to, co było jakby w serii Dragon Age, to muszę powiedzieć, że świetna gra. Naprawdę, naprawdę świetna gra. No ale nie Ta jest to Wiedźmin, no nie jest to Wiedźmin. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu nie jest to Wiedźmin. Myślę, że Wiedźmin ma istotny problem, bo tak zastanawiałem się nad tym, Wiedź... jaki jest problem Jules nie lubi jest... Wiedźmina, to jest jego największy problem. Tutaj. Jaki jest problem, jaki jest problem Wiedźmina? Dlaczego no, y... nie lubi Wiedźmina? Jules, Jules Gerard no, Po prostu Wiedźmin. Wiedźmin to jest za długa gra, no w nią się gra, gra, gra i tak nie wiadomo. No, ale co przepraszam, końcu... a Inkwizycja to jest jakaś gra, krótka? gra. gra, gra. No, ale wiesz, ile tam się dzieje rzeczy, jaka tam jest dynamika, wiesz, no. jak, ile rzeczy... A w Wiedźminie nie jest? No przepraszam. Nie. się no, mi to jest gra, że się łazi i ciągle zabija te same potwory i tam bierze te kontrakty, dojeżdżasz do kolejnej wioski, wchodzisz na tą... Jakby, powiem ci szczerze, ja czekam... Yy i pewnie będę musiał sam napisać, jakąś krytyczną recenzję Wiedźmina. Bo wydaje mi się, że w Polsce, przynajmniej na razie, jest jeszcze taki moment, w którym wszyscy traktują Wiedźmina jako po prostu... Tak, wszyscy, którzy skończyli gral... Wiedźmina, uważają, że to jest z... fantastyczna gra. To jest złoty bądź. gral, złoty gral, że tak powiem, i, i kwintesencja gier, gier przygodowych. Natomiast wydaje no, ale to mi się, jest że... Radano. Znaczy wiesz, no, słuchaj, no punkt widzenia zależy od punkt. Wiesz, to jest tak jak y, z dyskusjami ideologicznymi. No jeśli rozmawiamy na jakiś temat i oboje y, mamy zupełnie inne systemy wartości, to się nigdy nie dogadamy. I myślę, że to jest podobnie. No, Znaczy, ty uważasz, że to jest znakomita, wybitna gra, y, ja uważam, że to na pewno nie uważam, że to jest zła znaczy, gra. ja na nie, pewno mówię, nie twierdzę. Wiesz, na pe... Ja uważam Poczekaj, już, że masz sobie Na pewno nie twierdzę, I każdy ma prawo twierdzę, się mylić. Jest... No. Na pewno nie twierdzę, że to jest słaba gra. Ale wiesz, y, na przykład. Y... Jakby to powiedzieć? No bo zacząłem zmieniać swoje zdanie. Na temat... Teraz jest proces... Nie, nie na temat Wiedźmina, nie martw się. Nie, nie powiem, że jest świetny. Znaczy jest świetny. wiem, jest bardzo... znaczy że żeby... przekonałem się o moich argumentów, których dużo nie padło. Siłą pres... raczej siłą, że tak powiem, telepatii. Tak. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że wiesz, że to, jakby ja nie twierdzę, że to jest zła gra. To jest pod wieloma względami bardzo dobra i świetna gra. Natomiast problem Wiedźmina polega na tym, że ona jest za duża. Tam jest za dużo tego wszystkiego. I w którymś momencie mam takie wrażenie, że ona jest zaprzeczeniem tego wszystkiego yy o co twórcy czy co, co twórcy akcentu, akcentowali przy okazji pierwszej części Wiedźmina. I w ogóle, kiedy ta seria się rodziła. Ja pamiętam, że jak rozmawiałem z twórcami Wiedźmina, to mówili, że to, co ich najbardziej wkurza w grach, to ten śmietnik w ekwipunku, w którym nie można się połapać. No kurczę, odpalam Wiedźmina 3, ja mam jeden wielki burdel w tym ekwipunku, w którym ja się kompletnie Ale potrafię odnaleźć. Ale to jest twoja wina, bo ty nie potrafisz sobie tym ekwipunkiem zarządzać. Ja Na Ja myślę, pewno. Że, mhm. że tak. Powinnaś przejść jakiś no to kurs segregacji śmieci i wtedy byś, wiesz, miał e, światopogląd nastawiony No, jasne. Natomiast, wiesz, natomiast z mojej, z mojej perspektywy, dlatego ja mówię, ja czekam na jakąś krytyczną recenzję y, Wiedźmina. I te wszystkie odwołania... No to jest taka, wiesz, takie 8 na 10 na... na poligonie. Skandal. 8 na 10 na poligonie. No to nie jest krytyczna recenzja. Mnie interesuje, ale chętnie przeczytam. Ale co, bo tam krytykujesz, dlaczego bohater jest biały, a nie jest hmm. murzynem. No, czy z... nie? Między innymi, między innymi. <grym> Ale to wiedziałeś, to, to jest, jest znana historia, Mocny argument. Ale wiesz, to już, bo jest jeden temat, do który możemy tak go wcisnąć. Mamy jeszcze 10 minut. Dobrze, to ja tylko powiem na końcu, że naprawdę Dragon Age Inquisition. Ja pamiętam, że ta gra w momencie, kiedy ona y, się ukazała, y, to pod koniec roku zdaje się CD Action w swoim plebiscycie tam, czy to gracze, czy, czy y, autorzy tego magazynu, y, widziałem na stronie, uznali, że to jest gra roku, tak? Nie wiem, kie, kiedy ona się w 2014 chyba ukazała, tak? W 2014, Dragon Age Inkwizycja. Nie? 13? Tak, tak. Nie, 14, tak, w tak, to jest ponad rok temu. Tak. No więc został, okrzyk... został uznany to było jeszcze przed premierą Wiedźmina został uznany za najlepszą grę tego minionego roku 2014. I ja wtedy tak kręciłem nosem natomiast muszę powiedzieć, że naprawdę, jeśli chodzi o gry RPG, to jest to jedna, jedna z lepszych gier. Ona, znaczy mi się straszliwie podoba to, że w tej grze wyrzucono wiele takich rzeczy, które są kompletnie niepotrzebne jakieś takie rzeczy, które moim zdaniem, jakby tak. Ta... Owszem, ona jest uproszczona owszem, tu nie ma jakichś dramatycznych wyborów. Moralnych, przynajmniej w, a przynajmniej nie na taką skalę, jak, jak choćby w Wiedźminie, ale to jest strasznie ożywcze, bo jestem zmęczony tymi tysiącami linii dialogowych wybura, wybieraniem tego wszystkiego i w gruncie rzeczy traceniem. Jak mnie to wkurza, że w tym Wiedźminie ja muszę siedzieć godzinę. Wiesz, okej, okay, to jest fajne przez pierwsze 50 godzin rozgrywki, ale później coś mnie strasznie wkurza, że za każdym razem jak zaczynam rozmowę, to zaraz się okazuje, że ja siedzę przez 15 minut przed telewizorem i praktycznie tylko wybieram sekcje dialogowe. Najgorszy moment po prostu w Wiedźminie jaki następuje, tak? bo te dialogi nie są ani jakieś fajne, ani jakieś błyskotliwe, a poziom nawiązań do innych dzieł, powiedzmy popkultury, bo oczywiście nie żadnych innych, jest taki, no wiesz, no właśnie na poziomie popkultury, tak, no pojawia się zdjęcie z, takie czy owakie, które tam... Dobra, zostawmy. To. Ja, Jeśli ja chodzi o... nie, nie wypowiadam się o Dragon Inkwizycji, bo tak jak to jest, wiesz, nie grałem. Na pewno kiedyś Dragon Inkwizycji zagram, Polecam. ale... Polecam, ale nie, nie zgodzę ja. się z tymi argumentami y, przeciwko Nie ja rozumiem, ale przy, chciałeś powiedzieć, że jest 10 minut i to. No mamy to jest mało czasu, to... więc. ale rozumiem, okay. że, że wrócimy do tej dyskusji na temat fizycji w następnych epizodach. Być może zagrasz dłużej i, i e, skorygujesz swoją opinię na temat porównania nie tej no, do Wiedźmina, bo ja nie wiem. Mówię... W tej chwili mam ponad 20 godzin w inkwizycji. fizycji. E, A, czyli prolog i... za, za sobą masz. No na pewno, natomiast... natomiast, bo mamy mało czasu, a chciałem cię zapytać... I, znaczy, są dwie rzeczy i w sumie wydaje no, mi się że, znażymy, jak jak się, że nie porozmawiamy o nich. Bo jedna rzecz to jest to, podobno uprawiasz home streaming, czyli streamujesz sobie z Xboxa One na swojego laptopa i chciałem się zapytać, jak to u ciebie działa. Czy, czy granie na, na laptopie w gry prosto z Xboxa, czy to działa? Czy to jest, czy to jest tylko działa? Film, Nie, działa? to działa znakomicie. To znaczy Żadnych zasadniczo... hiccupów, tak zwanych czkawek i tak dalej? Nie. znaczy To się sprowadza, to się sprowadza zasadniczo do dwóch rzeczy. Jeśli gram w jakieś gry y, samochodowe z 60 klatkami na sekundę, to rzeczywiście granie przez Wi-Fi może powodować momentami różnego rodzaju jakieś tam spadki. Mhm. Myślę tu na przykład o Forcy. Tak. Natomiast jeśli gram w gry, powiedzmy zwykłe 30 klatek na sekundę, no to moja wewnętrzna sieć jakby domowa Wi-Fi spokojnie wystarcza. Świetnie. Tak, no, no widzisz, Ty natomiast, na, natomiast, natomiast przepraszam, natomiast, natomiast druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, natomiast ja oczywiście tak. wyposażałem się w kabelek no właśnie. i w zasadzie po podłączeniu kabelka tego tego kabelka, żeby właśnie grać w te samochodówki między innymi, bo to jest jeden z moich ulubionych gatunków, więc po podłączeniu tego kabelka sieciowego do, do modemu, do routera do, do modemu <głos> to automatycznie wdzwaniam się to coś w internet Wdzwaniam się w internet i wtedy masz ten prawdziwy dial-up, ten Dokładnie. prędkości dial upowej nie, nie i, I generalnie to wygląda w ten sposób, że, że rzeczywiście jakby jakość jest naprawdę świetna. No widzisz, bo ja cię chciałem zapytać, dlatego że y, bawię się tą, już tak na poważnie tą usługą serwowaną przez WAN czyli, czyli ten streaming. Ja nie mam tym ale on nie jest niezbędny. Po prostu wystarczy ci inny komputer y, w sieci, które, na którym się logujesz na Steamie i możesz sobie strumieniować z swojego głównego komputera, gry na, na właśnie na, na laptopa. Jest no, część... ale, czy to, ale poczekaj, czy to, działa, czy to działa w taki sposób, że to działa tak samo jak na Xboxie, czyli w obrębie jednej sieci, tej samej sieci, to wszystko tak, musi tak, się tak. odbywać? Tak, tak, Masz po prostu... E, to, masz... To, jest w sumie, wiesz, to, to jest w sumie dla mnie największa wada tego całego rozwiązania, bo ja kiedyś myślałem przed świętami, kiedy, kiedy ta usługa się miała swoją premierę, to ja myślałem, że sobie teraz wyjadę do rodziny i sobie wezmę swojego laptopika i będę się łączył no, ze swoim Xboxem i będzie w ogóle czat i w ogóle wszystkim się No ja bym chwaliłem. chciał, Zobacz, żeby to działo jest działo super. Na, na jeszcze ten poziom jest technologiczny. Nie, online żeby był, nie? Wiesz, nie, wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz jak to było w przypadku pada do Xboxa 360, że nawet jeśli go się połączyło yy, pada bezprzewodowego nawet jeśli go się połączyło takim kabelkiem play and charge, tym USB z komputerem yy, to on niestety nie był wykrywany przez komputer. Nie, bo do dokupić... działa jako USB. Yy, tak, kabel... dokładnie, nie działa jako USB natomiast nowy pad do Xboxa One działa. jak go podłączysz sobie kabelkiem dowolnym USB do tego, nawet nie musisz mieć włączonego yy, że tak powiem, batery jak w środku to on automatycznie zostaje wykryty jako normalnie pad tak, y który ci działa, będzie działa z grami. No więc to był dodatkowy moment, kiedy ja to, muszę to sprawdzić, czy to zadziała. Zadziałało, no niesamowicie, super, tak? Jakby no będę grał, a potem niestety Neksiś mnie sprowadził na ziemię i mówi, ale co ty tutaj opowiadasz za głupoty, jak, jak nie będziesz w stanie zagrać. w. No tam, widzisz, właśnie to i to jest problem y z Steamem jest podobny, bo na przykład y Remote Play na, na PlayStation, o ile w jakichś takich idealnych warunkach życia, wszystko pięknie się układa, możesz grać. Będąc poza swoim domem, w innym miejscu, na innej sieci niż Twoje konsola, możesz grać. Czy, czy to się udaje? No, to już jest inna kwestia. Ale to musisz mieć, ale musisz mieć do tego tak naprawdę. Yy, super łącze. Yy, no, super łącze, ale musisz mieć yy, tą konsolę małą. No PlayStation Vita, tak? Yy. tak, tak. Nie, no proszę, jakieś w ogóle rozwiązania dla, nie wiem... Nawet. Ale ja nie mówię o... Ale kad miałem PlayStation 4 i witanie, interesuje, ja się tym bawiłem i to się moim zdaniem słabo sprawdzało, nawet na, na tej samej sieci. I ja postanowiłem się pobić pytanie, tak. pytanie pomocnicze, pytanie pomocnicze odnośnie tego PlayStation, bo pamiętam, że na PlayStation 3 to też <głos》> była jedna chyba z niespełnionych... Ale na PlayStation 3 to działało. Z, PSP, ale poczekaj, z i była i Była to jedna z niespełnionych w sumie obietnic, to znaczy działało. No proszę ci, działało z, nie wiem, no z kilkoma grami. Gier, tak. Tak? Czy z kilkoma w zasadzie. Pewnie z dziesięć gier było, no nie, nie znaczy, Ja znam jedną, która działała. Nie, no ja, ja grałem w, w Shadow the Colossus, Colossus grałem. Grałem w, A, w, w, w tą kolekcję grałem. God of War, a, tą pierwszą. Więc było okay. kilka gier. No, ja, okay. ja mówię dziesięć, bo, bo pewnie nie byłbym w stanie wymienić więcej niż pięciu, ale tak się zabezpieczam, nie? Dobra, bo ja to grałem na samym początku, kiedy jeszcze nie było. Nie, i to działało, moim zdaniem to działało lepiej. Ten remote play na PlayStation. PSP na, na PlayStation Portable z PlayStation 3 działał lepiej niż Remote Play z PlayStation 4 na Vita. Nie wiem, z czego to wynika. Może mam po prostu inny, inny model. A Może to wynikało po prostu z, z tej samej sieci, tak? Tak. Bo... No. Może więcej okay. zakłócać. Znaczy, moim zdaniem to oczywiście to działało, tylko że z drugiej strony PlayStation PSP, PlayStation Portable, to była jednak konsola delikatnie mówiąc, uciążliwa jeśli chodzi o ograniczenia. Ja wiem, w ogóle czy ostatnio te, te się zastanawiałem, żeby sobie nie kupić no. PSP Go, bo tak się, tak, tak po prostu PlayStation Portable e, lubiłem i, i do tej pory lubię, no. To jest, bo jest moja ulubiona konsola przynośna. Ja nigdy konsol przynośnych nie, no. nie lubiłem. Ale to było 10 lat temu i Wiesz. Ale a propos tego schematowania, ja postanowiłem sobie. Nie masz no, co wydawać Zrobiłem to, co sobie tak zwane moje gniazdko. Sobie, też ten analog widzę, ten na, Play, na PSP GO jest taki kurde jak nie wiadomo od 5 do nosa. Dokładnie, to, to w ogóle jest analog, to nie jest w ogóle. No i ja zrobiłem sobie takie. A na PlayStation Vita, które masz? Zainstalowałem sobie w moim. Analogi no ładnie chodzą, e... czy nieładnie? Super chodzą. I... Lepiej niż na PSP? Tak samo. Tylko inaczej. No Ale jest, tak samo. Nie, z... Poczekam, aż się skończysz ekscytować ten, ten, ten swój ból witam, e, e, Przestaniesz tutaj e, eksponować. Ale rysik na Nintendo DS, to jest dopiero no. komfort. Już, już, jedziemy. <grych> Więc Steam Link, albo po prostu streamowanie domowe na, na jakimś innym komputerze działa tylko i wyłącznie na, na kabelku. Na Wi-Fi to jest po prostu masakra. To jest y, morderstwo i nawet niedawno... Y, no dobra, ale jak stwo, działa na tym swojej kabelku? Edycji działa rysła? ok? To, um, działa na kabelku bardzo dobrze, tylko mam pewne zastrzeżenia. I nie wiem dlaczego, ale po prostu czasami się zdarza, tak, że nawet na kabelku y, to, to połączenie z, z tym drugim komputerem może być przerwane, tylko to się dosyć szybko wraca. Wciskasz sobie po prostu na strumień, bo to wiesz jak wygląda. Masz po prostu, logujesz się na to samo konto na dwóch komputerach i na tym komputerze, na którym zamienia, zamierzasz grać, wybierasz sobie po prostu strumieniowy, Bo on po prostu widzi całą tą, tą bibliotekę i ewentualnie, jeśli gra jest zainstalowana na twoim komputerze, masz opcję, czy chcesz grać z kopii lokalnej, czy strumieniować. I to działa bardzo dobrze. W ogóle jakość jest, jest fantastyczna obrazu. Tylko są momenty, nie wiem, z czego to wynika i może ktoś, jeśli ktoś z naszych słuchaczy wie, miał taki problem, go rozwiązał, to ja się bardzo chętnie posłucham, jak to zrobił, ale czasami jest tak, że przerywa ci połączenie ale to jest chyba najmniejszy problem. Bo jak się przebieg połączenie, się na, to, to, to, to, to łączy się jeszcze raz i jest okej. Okay. Tylko to się zdarza na szczęście rzadko. co mnie bardziej zirytowało, to jest to, że czasami są takie czkawki, że nagle ci się gra zatrzymuje, wiesz, dźwięk ci się zapęta takie... na dwie, trzy sekundy i później wiesz, bo gra nadal, gra na, wiesz, nadal działa na, ten, na, na, na innym poziomie. Ale to nie są rzeczy, na przykład, przykład które, które wynikają y, z, nie wiem, tego laptopa, na którym y, no otwarzasz ten streamowany obraz? No bo może to Teoretycznie tak... nie powinno, no bo je, jakie to ma znaczenie? Przecież laptop na pewno jest lepszy niż, niż ten kawałek plastiku zwany Steam Linkiem, nie? Czyli tym, tym pudełeczkiem, na którym streamujesz. Ale jednak Steam Link to jest... Ja ten... nie mówię o laptopie, który ma nie wiem, 20 lat i go wyciągnąłem, prawda, z, z to muzeum. Po co jest ten Steam Link? No Steam Link to jest właśnie ten, ten, ten taki laptop, tylko z interfejsem zupełnie okrojonym do, do, do Steama, który ci pozwala po prostu strumieniować z twojego głównego komputera do, do, do innego pomieszczenia grę, w którym na przykład będziesz się chciał, chciał bawić. I powiem tak, grałem ja, ja... trzy gry w sumie. I trzy gry, jedna się sprawdziła fantastycznie, to było Pillars of Eternity. Tam, tam nie było problemu z, z tak zwaną czkawką. Cz, czkawka się pojawiła i nie wiem, czy to nie jest związane z, z, Kiedy zacząłem grać na padzie. W taką grę jak na przykład, nie wiem, Red, Red Faction Armageddon i GTA 4. I GTA 4, wiesz, no fantastycznie się sprawdza, wiesz, bardzo płynnie chodzi, wiesz, wszystko jest super, tylko te, te czkawki mnie wykańczają. Ale mhm. powiem ci tak, że to streamowanie ma przyszłość. I nie takie streamowanie jak online, bo to niestety zbyt, zbyt kosztowne było zbyt wiele zależności. Mi się, nie, mi się wydaje, że online ma cały czas, będzie miało ogromną przyszłość. Tylko Bisz. to jest kwestia, tylko to jest kwestia, powiedzmy, łączy postępu technologicznego. Być może to było jeszcze za wcześnie, no być żeby to tak. odpalić. Ale widzisz, masz guy guy, może, też, może też, nie wiemy tak naprawdę, co za tym stoi. Może też to był jakiś, w cudzysłowie, spisek producentów oprogramowania, którzy jednak wolą sprzedać ci pudełko z grą i zainkasować kasę, niż, nie nie wiem, płacisz jakiś abonament na poziomie 10 euro, bo tam chyba taki abonament był yy, i wiesz, i, i masz dostęp do, jakby, do, do, do, do jakiejś całej bazy G, tak? Owszem chodzi o nie, no to, to, że ja tak. bardziej bym widział, właśnie, niż, niż po, bardziej niż powrót online, bardziej bym widział rozbudowanie tej opcji, która działa, znaczy rozbudowanie tego, co już jest i na Xboxie One i co, co jest na, na Steamie, czyli to, czego nam brakuje czyli przede wszystkim czego? Grania poza domem, prawda? I w momencie, kiedy na przykład miałbyś taką opcję, zobacz, fantastycznie. Się... to myślę, że to, jest, to jest kierunek przyszłościowy. Dokładnie, myślę, że to jest. No wyobraź sobie, że masz, masz jakiś tablet, masz jakiś tablet, tak? Myślę, że to jest kwestia tak samo jak z PlayStation, wiesz, i z, i z tymi próbami. Znowu, no, było jeszcze za wcześnie, tak? Ta technologia jeszcze, chociaż działała i, i, dawała dobre rezultaty, to jednak z czasem, jakby okazało się, że to tylko dotyczyło jakiejś wąskiej oferty i nie dało się tego wszędzie zaimplementować. Nie wiem, może, może zasoby, które jakby pochłaniała, ta, ta usługa była tak na tyle duże, że nie, no wiem, twórcy wolą, wolą te zasoby skierować na to, na Za mało na było odbiorcy, za dużo to kosztowało. Ale wiesz co? Dla mnie kolejna nie, generacja. No, ja mówię, że to PlayStation. Będzie, no, tak, ale kolejna generacja będzie jakby to będzie MUS. Żebyś mógł grać w swoje gry niezależnie od tego, gdzie jesteś. I z tego co, co wiem, to Nintendo ten NX, nie, to nowe Nintendo ma, ma w sobie łączyć konsolę przenoszą, taką konsolę stacjonarną. Jak to dokładnie będzie wyglądało, nie wiem. Nie chcę Jezu, ktoś, ktoś mi chyba o tym mówił, chyba właśnie Nexus o tym nowym Nintendo. No I powiem ci, że. Znaczy, jest... ja, ja, ja tego nie widzę, gust, ale ja widzę coś innego. Na mój gust to jest kolejna konsola. No yy... widzę. Nintendo NX, gry natywnie w 900p i 60 klatek i wideo 4K dwa dni temu pisał od komputera. Ale nie, ja, ja widzę coś innego. Ja, ja, tylko, tylko dokończę. Ja mhm. widzę po prostu przyszłość taką, że w momencie, kiedy ty chcesz grać w swoją grę, nie będziesz musiał siedzieć przed telewizorem, ale też nie będziesz wskazany, żeby grać na jakichś urządzeniach typu Vita, typu Nintendo DS, tylko na przykład na swoim telefonie będziesz mógł strumieniować grę ze swojego Xboxa. No to, to by było trudne, bo musiałbyś mieć jakiegoś pada, którego byś musiał podłączyć no, do No widzisz, to, to już jest kwestia tego, w jakie gry, jakie, nie, jakie, jakie, jakie sterowanie będzie potrzebne. ja Oczywiście dla mnie nie byłoby dużym problemem posiadanie pada z jakąś jakiś urządzenia, jakąś nakładkę, jakiegoś pada, który miałby takiego kwiataka, może jak Nvidia albo coś w tym stylu, że ten ekran byłby doczepiany, tak, że telefon sobie doczepiany, no ale to jest jakaś przyszłość. To, to mi się wydaje, że prędzej doczekamy się czegoś takiego niż, niż kolejnej generacji yy, przenośnych konsol. Mhm. No, ale to ja, ja bym Wiesz, chciał widzieć to stymieniowanie no, ja, bardziej rozbudowane, rozwinięte. Nie będę w takim razie rozwijał tego tematu Nintendo NX, bo już pewnie ten powiem tylko tyle, że mi się wydaje, że Nintendo od czasu Nintendo Wii, kiedy zarobiło na tym kupę kasy, no w tej chwili systematycznie strzela sobie w stopę i nie potrafi wydać sprzętu, który porwałby tłumy i mi się wydaje, że podobnie będzie za nixem, mhm. No ale oni jeszcze mają tyle forsy, że jeszcze mogą, że tak powiem, upadać i tak długo będą upadać, aż w końcu im bida zajrzy w oczy i wtedy, i wtedy zobaczymy, czy będzie już za późno, czy, czy, czy jednak wezmą się za siebie i, i, i wydadzą jakąś rzeczywiście konsolę o takim sukcesie porównywalnym mhm. jak Nintendo i, bo wydaje mi się, że ten NX raczej tak... No co widzisz, co, co może być ciekawe, to jest to, że z znowu, kiedy ta Nintendo NX wyjdzie, rok później wyjdzie... Znaczy, już się spokojuje o tym, że, że ta obecna generacja będzie dużo krótsza niż, niż poprzednia, czyli ta PlayStation 3 i Xbox 360, że ona będzie... że tamta zdecydowanie była zbyt, zbyt rozciągnięta i to też widać po tym, jak się sprzedają właśnie konsole obecnej generacji, że mimo na przykład, że Xbox one sprzedaje się gorzej niż PlayStation 4, to w ogóle te konsole, one się sprzedają w jakimś rekordowym tempie. PlayStation 4 jest najlepiej sprzedającą się konsolą Mm -hmm. I, i, i to, jest, to jest w historii, i to jest kwestia właśnie tego, jak, jak do tego podejdą, do tego okresu, no nie, Funk tego, te, te, te, te, jakby to powiedzieć funkcjonowania danej myślę, generacji. Sobie, ja myślę, że nie wiem, czy nie weszliśmy teraz tak naprawdę w taki okres spekulacji, który zawsze w tym samym momencie następuje, ponieważ ja pamiętam takie dyskusje przy okazji poprzedniej generacji, gdzie też po tych 3-4 latach od pojawienia się tych konsol zaczęto zastanawiać się, że już lada chwila wyjdzie nowa generacja, a tymczasem nowa generacja wyszła po czterech kolejnych latach, więc mi się wydaje, że co najmniej 2 lata jeszcze będziemy grali na Xboxie One i PlayStation 4. Zresztą zobaczymy, co na to... co z tą technologią VR, tak z tymi, tymi hełmami, które się pojawią, które moim zdaniem są kompletną porażką i, i to będzie kolejny gwóźdź do trumny tej całej imprezy, ale, ale zobaczymy. No, ja w to One są nie przede wierzę. wszystkim za drogie dla przeciętnego zjadacza chleba, takiego konsumenta, który mógłby sprawić, że, że wydawcy gier chcieliby tworzyć nie wiem, nowy typy gier na, na, na te platformy. No bo jeśli się mówi, że e, Oculus Rift powiedzmy w tej swojej podstawowej wersji e, on jest dosyć drogi, ale potrzebujesz bardzo drugiego pc żeby w ogóle... Oczywiście e, znaczy, wiesz, się mi się pali. wydaje, że to będzie tak, że jeśli wyjdzie ten e, Oculus chyba, tak, ma wyjść on już na wyszedł. PlayStation 4. On już, znaczy on już wyszedł oficjalnie, teraz rozsyłają te pierwsze priorytety. Rozumiem, ale, ale chodzi mi o PlayStation 4, tak? Tak już na PlayStation 4 wyszedł? Na PlayStation 4 jeszcze się nie pojawił i spekuluje się co do ceny tego urządzenia. Podobno na ja wiem, bo też Vive, czy mhm. Vive tego, y, y, y, Valve, nie? Mhm tam gdzieś się mówi, że w ogóle ta cena jest jakaś niebotyczna około 700-800 dolarów, ale to, to jest jakaś ja, Czy Wiesz, mi się wydaje, że jeśli tak będzie, jeśli ta cena tej, tej, tej, tego gadżetu będzie porównywalna z ceną konsoli, a jeszcze dodatkowo, tak, niezależnie od tego czy to nie wpłynie na podzespoły, tak, bo może się okazać, że ten, ten hełm, też czytałem takie opinie, że on tam będzie zawierał jakiś magiczny procesor, który sprawi, że, że w ogóle jakby moc obliczeniowa PlayStation 4 wzrośnie, to wydaje mi się, że reakcja konkurencji będzie bardzo prosta, Proszą po prostu nową konsolę, która będzie miała jeszcze lepsze podzespoły, i dalej zakasuje po prostu tą, wiesz, tą to, technologię że, VR, że, że a będzie w tej samej cenie. Tak? To, że pracują nad nowymi to konsolami, to, to, to, to wiesz, to jest jakby. A ja wiem, że stałe. to na pewno. Czyli to właśnie kwestia tego, co oni chcą osiągnąć z tą kolejną generacją. Czy zupełnie przejść wiesz, w cyfrę, czyli rezygnujemy z, z napędów optycznych i. Wszystko i wchodzimy naprawdę w taki, taki, w taki system zawsze, online, always, always on. Nie, Czy... wydaje mi się, że to nie, nie dojdzie do tego. To jeszcze nie, to jest zawsze, nawet w perspektywie kilku najbliższych lat. To jest zawsze Owszem, ja jestem takim użytkownikiem, który rzeczywiście, jak spojrzę na swoją półkę z grami, to w tej chwili nie mam żadnego pudełka. Żadnego pudełka z grami. Wszystkie gry leżą na twardym dysku albo leżą do ściągnięcia i ja kupuję w zasadzie 90% gier, które kupuję, kupuję w cyfrowej dystrybucji. Więc ja jestem już teoretycznie gotowy na tą, w cudzysłowie, rewolucję. Natomiast wydaje mi się, że jednak mimo wszystko większość ludzi, zwłaszcza w Polsce, chociaż Polska nie jest żadnym wyznacznikiem, jeśli chodzi o sprzedaż czy konsol, czy, czy, czy w ogóle tych trendów, bo nawet jeśli powiemy, że w Polsce ten PlayStation 4 się tak świetnie sprzedaje i bije na głowę Xboxa, to nie zmienia faktu, że w, jakby w szerszej optyce Polska jest jakimś <grym> w ogóle takim totalnym, że tak powiem, paździerzem jakimś ze ściankiem w ogóle świata konsolowego i tutaj, te, te, nie wiem, podejrzewam, te wyniki sprzedaży są i tak śmieszne. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że to i tak jeszcze będzie za wcześnie. No jak wszystko, konsole polegają na tym, że kupujesz pudełka i wymieniasz i odsprzedajesz i to zawsze tak funkcjonowało i tym się wyróżniało też od PC-ów, że te koszty mogłeś sobie jakoś tam zamortyzować i dlatego też te gry są droższe, tak mi się wydaje, na konsole. Także ja obstawiam, że nie, że, że na pewno następna generacja to nie będzie generacja bezczytnika. Nie, no, nie. To chciałbym, żeby te, ta optymistyczna Ale nie, też myśl... nie może być, ale słuchaj Damian, też nie może być bezczytnika z tej prostej przyczyny, że przecież wiele osób, znam wiele takich osób, które nie mają odtwarzacza Blu-ray, czy nie mają kina domowego z Blu-rayem, albo w ogóle nie mają kina domowego, a właśnie dzięki temu, że mają Xboxa, czy PlayStation 4, czy PlayStation 3, no mają właśnie odtwarzacza Ale to też jest związane z tym trendem, że coraz więcej ludzi ogląda, ogląda wideo na żądanie, czyli masz, teraz no, ale... jak już szedł Netflix no, okay. do Polski, to, to, to właściwie... Proszę cię, Netflix Ostatnio włożyłeś płytkę do napędu z filmem na Blu-ray albo DVD. Nie pamiętam, ale nie no o widzisz. to chodzi. No Case dobrze, ale tylko że my jesteśmy awangardą tak naprawdę tego społeczeństwa. Natomiast ja mówię o... Nie, no ja, ja, ja, ja powiem ci, że no ja włożyłem wczoraj. Ja mówię... Ja, ja, no to super, ja, natomiast ja mówię o tym, że wiesz. Jestem retro avantgarda. Natomiast ja mówię o tym, że wiesz, chcesz, już nie będziemy otwierali, bo już kończymy ten, tą puszkę Pandory, ale wiesz, Ach. wejście Netflixa do Polski to jest moim zdaniem, jak na razie, z całym szacunkiem, jedna wielka porażka. Ja sobie ja nie rozumiem, dlaczego ja mam płacić mimo wszystko Tyle 40 złotych miesięcznie. 35 zł. Jak te, jak, jak oni nie są w stanie nawet dostarczyć do, nie wiem, 10%, oni, to jest raptem 10% filmów posiada napisy polskie, tak, czy, czy polskiego polskie no, no, no. no to jest, to to jest, to jest powin, kompromitacja, tak? To jest powinni się tak. po a druga, a powinni się dogadać, czy z kimś tam i, i A i druga rzecz, jest, i słuchaj, załatwić. która jest żenująca, a druga rzecz, która jest żenująca, to jest oczywiście tak. Oczywiście dla mnie to nie jest jakiś tam wielki problem i podejrzewam, że wiele jest ludzi, dla których to nie jest duży problem, bo napisy po angielsku, czy w ogóle oglądanie filmów bez napisów jeśli są w angielskiej wersji językowej, to nie jest jakiś tam problem. Natomiast, y, natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia jakiegoś tam upowszechniania tej usługi, to, to jest na chwilę obecną duży problem. No ale znowu, no, Polska to nie jest rynek dla Netflixa, przynajmniej na razie. Natomiast skandalem moim zdaniem absolutnym jest to, że Netflix wchodzi do Polski i sztandarowa produkcja Netflixa, za którą ja bym bardzo chętnie... Czas ja bym bardzo chętnie im zapłacił te 40, 40 zł miesięcznie, czy tam, ileś mm. tamtych euro. Ja bardzo chętnie bym zapłacił, gdyby oni dali House of Cards. Natomiast w momencie, kiedy nie ma tej produkcji, bo jakaż tam NC wykup, ja nie chcę kupować NC Plus za 40 zł i, i, siedzieć w konkretnych godzinach przed tym Ale czy to to słyszysz, 40 zł, za 40 zł masz 4 wydania gazetowe filmu. Nie o to chodzi. Ja zapłacę te 40 zł, tylko ja, dlaczego nie ma House of Cards? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego no. nie ma jednego z najlepszych serii? Dlaczego stary Piki Blinders, odkryty przeze mnie właśnie dzięki Netflixowi paradoksalnie i akurat w tym przypadku są polskie napisy, bardzo dobry serial, dlaczego jest tylko sezon pierwszy? Dlaczego ja muszę odpalić Smartflixa, żeby mieć dostęp do sezonu drugiego? A w ogóle Smartflix Ale to nie jest wina Netflixa, też... Słuchaj, to jest Smartflix. wina e, w Polski, znaczy Polski, Europy. Nie, nie, mi się wydaje, że to jest wina Netflixa, to Netflix takie tak podpisuje takie umowy i w ten sposób sobie to wszystko, sam poodcinał, że tak powiem, yy, źródła finansowania. To jest ich wina, moim zdaniem, to nie jest wina Polski. No, przecież no, jakich wina No to Polski? chciałem zakończyć taką jak optymistyczną komunistyczną zakończyć, a tutaj myślę, że jednak e, trochę nerwowo, bo... O, mikrofon mi poleciał. Dobrze no, no, już w takim razie, żeby e, uspokoić taką a, atmosferę, serdecznie podziękuję Ci za, za udział w 338 nagraniu Fantasmagierii. Mhm. Bardzo Lubię miło osobę. było mi e, się z Tobą spotkać w tym wirtualnym studiu. Mi Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom, że, że nas słuchają, że komentują, że lubią fanpage Fantasmagierii, że dołączają do grupy Fantasmagieria, że dyskutują, komentują. To no, żegnam się. W takim razie ja, Dachman i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej. Do widzenia.